Witamy bardzo serdecznie wszystkich w pięćdziesiątym ósmym odcinku podcastu bezimienne. Standardowo przy pierwszym mikrofonie będzie ja, czyli Christian Helder, a ze mną będzie również. Rafał Radomyski. Cześć, witam. I tutaj uważajcie, nie ma Tomka Zawadzkiego. Tomek, jak dobrze wiecie, urodził mu się dzieciak. W sumie go pozdrawiamy i, i, i tak bardzo, bardzo serdecznie. I w jego miejsce dzisiaj mamy Michała Wiśniewskiego. Cześć wszystkim. Tak. Słuchajcie, Michał, jak może nasi... Stali słuchacze powinni wiedzieć, ale, ale ci co są z nami od niedawna, Michał nagrywał z nami ostatnio odcinek z Falloutem 4. Więc jeżeli nie znacie Michała, idziecie do odcinka z Falloutem 4 i tam dowiadujecie się, kim jest Michał. Jeżeli wam się nie chce tego robić, to słuchajcie, no Michał grał, grał były ze mną na pad portalu, teraz to w sumie trochę odszedł. Wcześniej nagrywał z pad TV, myślę, że ten podcast powinniście znać. No, więc to jest Michał, Michał gra w gry, więc Michał jest z nami i Michał dzisiaj nam opowie o wielu, wielu ciekawych grach, bardzo dobrze, no właśnie, słuchajcie, 25 kwiecień nagrywamy w temacie głównym, powiemy dzisiaj sobie o nowym Far Cryu, Primal, Michał go ogrywał, Michał ogrywał, też... Tak. Michał ogrywał też Just Cause, Eee, chyba trzecia część to jest, tak? Trzecia. Tak, trzecia, tak, trzecia. więc e, Michał też o tym powie, więc jedziemy, jedziemy i zobaczycie, mam jeszcze parę ciekawych rzeczy, ja też coś ogrywałem ale to, to dowiecie się tego później więc jedziemy, słuchajcie, Hyde Park e, jedziemy z Hyde Parkiem, więc Rafale, co ostatnio robiłeś? Ostatnio odświeżyłem sobie starą kolekcję Uncharted i postanowiłem przelecieć się przez dwójkę no i bardzo szybko mi to poszło, bo dwójka wciągnęła mnie o wiele, o wiele mocniej niż, niż część pierwsza. No, spory, spory jest tu przeskok, muszę zauważyć, ale przede wszystkim to mnie oszołomiło to, jak ta gra po prostu fajnie potrafi wyglądać i maskować to, że jest grą z playaka trójki. Oni świetny kawałek roboty odwalili. Tak naprawdę to, co się najbardziej rzucało w oczy, jeżeli chodzi o jakieś tam aspekty graficzne, to, to powiedzmy elementy, że wiesz drzewa jakieś tam z daleka no to było widać, że są kopiowane asety, że, że jakoś tam nie są powiedzmy mocno pozmieniane i, i widać, że te elementy się powtarzają powiedzmy jakieś tam wykorzystywane czy tam, że są jakieś płaskie elementy podłogi powiem pomiędzy jakimiś kamieniami z narzuconą teksturką, no ale poza tym naprawdę wygląda fenomenalnie no i, i przede wszystkim ta fabuła, która wciąga kurczę, muszę wam powiedzieć, że to jest pierwsza gra która spowodowała, że moja kobieta postanowiła dosiedzieć ze mną do końca i parę godzin po prostu, jak wiesz, dobry film oglądała ze mną to, co się dzieje i dodatkowo jeszcze, wiesz, od razu nakręciła się, dawaj, odpalamy trzecią część, zobaczymy, co się dzieje w trzeciej części. Więc... No tak, yy, Rafale, ty o tyle byłeś w dobrej sytuacji, bo moim zdaniem masz bardzo dobrą sytuację, że grałeś w jedynkę, a później w dwójkę, a teraz grasz w trójkę. Ja akurat tak. miałem odwrotną sytuację, bo... Jedynka była stosunkowo średnia. Ogólnie nie oszukujmy się, jedynka jest średnia i ja zagrałem w dwójkę, która dla mnie jest najlepszą częścią i po prostu ja byłem oczarowany tym tytułem. I później tak sobie pomyślałem, no a dwójka, dwójka, fajnie, zrobię patynę, no to wrócę do tej jedynki. Jak ja zacząłem w to grać, to tak mi się w to nie chciało grać, to było z perspektywy dwójki, to ta gra była naprawdę, no nie była wysokich lotów i ja się wtedy męczyłem, no. Trudno ale byłoby nie, się nie cofnąć. Przesadza, to... nie przesadzaj, nie była aż tak złota jedynka. Ja sam nie, nie, ale trudno tego... by się nie. było cofnąć. By jest, jest sporo elementów takich, które powiedzmy mnie tam gdzieś... Jest, e... jest, jest, jest. Gdzieś blokowały, ale nie powiem, że trójka jest gorsza, bo trójkę mniej więcej do połowy, prawie do połowy już przeskoczyłem i... Najlepsze było to, że odpaliłem ją no praktycznie od razu na kilka godzin po dwójce, czyli, czyli no to była tam pół godziny przerwy może, więc porównanie takie miałem jeden do jednego, jeżeli chodzi o dwójkę i trójkę i postarali się chłopaki na pewno, jeżeli chodzi o tam kolejne dwa lata developingu, no już pomijam kwestię, ile tam rzeczy zostało poprawionych w tym w tym remasterze, tak? ale no, mechaniki tam nie były zmieniane i widać było, że ta postać się w trójce zachowuje już o wiele bardziej naturalnie, można mieć taką naprawdę mm, cały czas no dbają o to, żeby to była taka imersja filmowa, że, że w momencie jak nie ma jakichś tam wyświetlanych ikonek, ile masz amunicji i tak dalej to tak naprawdę to wszystko wygląda jak film i, i łapie się na tym bo wiesz, że kiedy ja steruję postacią no to powiedzmy, że doskonale wiem i może mi się ewentualnie podobać jakieś ujęcie kamery, że, że ono jest inne, powiedzmy niż normalne z zapleców, ale w momencie kiedy od iluś tam godzin grałem z widzem i na bieżąco gdzieś tam coś komentowaliśmy, to to wiesz, to spojrzałem na to z zupełnie innej perspektywy, nie, bo przy dwójce tak nie było, a przy trójce co chwilę pojawiały się zapytania z jej strony na typu takie, wiesz, grasz teraz, czy, czy fabuła, nie, czy filmik leci, wiesz, na, na tej zasadzie, no to mówię, kurde, tutaj no naprawdę tyle razy to pytanie padło, że... Wiesz, to jest mhm. naprawdę dobrze zrobione dla, dla widza. Nie? On nie wie, czy ja steruję postacią, czy, czy to się dzieje. Nie? Bo tak, wiesz, tak. Tam jest tak, że jak biegasz, to wiesz, te postacie rozmawiają ze sobą, i czasami, wiesz, nie rozmawiają, a powiedzmy, biegną i coś się dzieje, i tak naprawdę, wiesz, pięknie ta kamera funkcjonuje. Nawet kiedy, kiedy wiesz, ta postać sobie chodzi tak, jak y, ty sobie wędrujesz, to wiesz, nie ma, że wchodzi jakoś tam sztywno na ścianę i, i wali głową w mur, tylko wiesz, kiedy podchodzi bliżej ściany, to się tam zaczyna, wiesz, ręką opierać o nią, czy, czy coś w tym stylu, nie żeby to wyglądało tak mega naturalnie i, i naprawdę się sprawdza. Więc w Trójce to, to moim zdaniem osiągnęli bardzo wysoki poziom tego i i nawet nie było to tak dobrze potem pociągnięte w The Last of Us, które było w sumie później wydanym tytułem, tak? Jak, jak się nie mylę, mhm. bo, bo The Last of Us to wyszło już tak na wisienka na torcie, nie? Na, na przed, przed wyjściem PS4. Sam. Mhm. A Michale, bo, bo ty miałeś bo, bo ty miałeś ponowną sytuację i mówisz, że po dwójce i tak mogłeś grać w jedynkę. No tak, mogłem. Znaczy, powiem ci tak, ja Miałem taką sytuację, że ograłem dwójkę, mm -hmm. po jakimś czasie dorwałem, e, pożyczyłem od chrzestnego jedynkę i przysiadłem na jeden raz. Całość przyszedłem. No Boże. No, no. <laughs> Nie, no. ja nie wiem, no moim zdaniem nie, było, nie była taka zła tak? Ta jak, jak ty uważasz znaczy, nie no, może nie była aż taka zła, tylko, że po prostu no, słuchaj, no z dwójki, która, która naprawdę była bardzo bardzo dobra, nie, nie jest, jest dobra był, to był przeskok, na, nawet już sam, sam graficzny przeskok, tak, no bo to nie oszukuję się no właśnie e, jedynka, jedynka była wydana przecież na początku e, generacji 2007 no, tak, tak. rok, to był 7, 9, 11 mm, no. No, no to, to masz 7 no, lat to masz 9 lat temu ale, no ale, ale, ale tak jak mówiłem Rafałowi, e, stosunek pierwszej części do drugiej był ogromny, tak drugiej do trzeciej już taki duży nie był, jeżeli chodzi o no, grafikę. Czy ja nie, nie, oceniam nie, nie, to, mając je tak nie, najbardziej ja na ja świeżo. Ja nie, nie, nie mówię, że to był aż tak duży przeskok, ale wiesz, nie, nie, było, nie było tak źle w to grać, tak jak, jak ty to moim zdaniem twierdzisz. No dla mnie akurat, no było. No, no mm. dobra, to jest wiadomo kwestia, kwestia jakoś tam e, nie, prywatna. Tak. Ale mówię, no ja ja przy jednym posiedzeniu dosłownie usiadłem o i skończyłem chyba tam koło, kurczę już nie pamiętam, której czwartej, znaczy, piątej. To nie była, broń Boże, zła gra, tylko ja tak patrząc, kiedy naprawdę w krótkim okresie czasu przeleciałem przez, no jeszcze nie do końca, ale no powiedzmy przez wszystkie tytuły, bo w jedynkę też przecież grałem niedawno, to jedynka mocno jednak tą swoją mechaniką, wiesz, zakorzeniona była nawet bym nie powiedział, że w generacji PS3, tylko ona tak mocno jeszcze ciągnęła tą generację z PS2 powiedzmy z jakimiś tam już naleciałościami, wiesz, z PS3, tak, jeżeli chodzi o te mechaniki, o, o jakieś tam właśnie aspekty graficzne. Dużo było takich elementów, wiesz, jak pierwsza scena, to, to, wiesz, nie mogę jej zapomnieć, jak po prostu na statku, wiesz, sobie walczysz, tam jakieś łódki z piratami do ciebie, wiesz, podjeżdżają i, i podpływają i ty, wiesz, tam strzelasz sobie do nich, no i ta Woda wyglądała, wiesz, tragicznie. To wszystko było widać, że po prostu, no, wygląda ładnie, tak jest podciągnięte, ale, wiesz, ale że to jest jakieś takie uproszczone, nie? I, I to wyglądało jak gra wyciągnięta z jeszcze poprzedniej generacji. A potem yy, w drugiej części, no, to już było widać, że to jest, wiesz, no, kwintesencja, powiedzmy tej tej generacji właściwej, tak, I, i powiedzmy, w trójce już tam oszlifowana tylko już do końca, z jakimiś tam elementami, wiesz, które. które no to praktycznie takie samo odczucie, jak, jakbyś grał na, na PlayStation 3, tak na tę sprawę. Bo też znaczy jakiś teraz. Jed... No mówię, bo ty grałeś na czwórce teraz, tak? Ja grałem na czwórce, i chodzi no mi o to, że te gry były tak dobrze zrobione dwójka i trójka, że na czwórce nie czuję się tego, że wiesz, ja najpierw skończyłem nie mi chodzi, mi chodzi o to twoje porównanie tej pierwszej części tak, że, e, że to czułeś jakby to była poprzednia generacja jeszcze poprzednia generacja względem trójki a jeszcze dalej, nie? No, tak, jak, właśnie tego, chodziło mi o to, że, że jeszcze dalej, że ja tam czułem tą mechanikę z 2007 roku i, i jeszcze z PS2, tak to było w ten sposób, a, no tak, no bo teoretycznie yy... to było tak zdobione, nie wiem, może nawet specjalnie żeby ludzie ludziom się po prostu było łatwiej przestawić może na nowsze tytuły. Nie? No jednak... może i tak, no wiadomo, że to wiesz, nie wszystko się robi. Chodzi o to, że wiesz, yy, mając za sobą, nie wiem, tam 150 czy, czy 200 godzin w Metal Gear 5, gdzie no możliwości, postaci, to co ona tam robi i w ogóle, wiesz, yy, no, no niesamowite, tak? Prawie gra roku, plus Wiedźmin 3, no definitywnie gra roku również yy, wszystko tam było dopieszczone praktycznie. i Nie do potem... wszystkich do roku? Wszystkich no było się do czego czepić, ale to, że gra była już dopracowana i, i możliwości stwarzała mnóstwo, no to jednak nie da się ukryć. Yy, I wiesz, ja potem wchodzę w to Uncharted drugie i kompletnie w ogóle nie czuję, że to jest gra z 2009 roku. W ogóle. Wiesz, to jest inny typ gry, tak? Ja się zgadzam z tym, że to jest inny w ogóle styl, ale w ogóle nie odczuwałem tego, że to jest gra sprzed bagatela siedmiu lat, nie? I, i przy trójce to jeszcze bardziej toś mi się, wiesz, gdzieś tam zniknęło, zarysowało, bo wiesz, jak odpaliłem yy, jedynkę, to, to mówię, to było jeszcze, jeszcze dalej, nie? Trójka... Nie, co, ja osobiście mam wrażenie, że między trójką, a czwórką, jeśli chodzi o konsolę, to nie było aż takiego znowu dużego przeskoku. po tym Nie, tu jest taki graficzny. I... One, one mechanikami są podobne, bo wiesz, i GTA Piątka przecież praktycznie jeden do jednego, nie licząc grafiki, i tam jakichś bonusów jest przeniesiona. Metal Gear też był przecież na trójkę wydany i, i ta konsola, wiesz, dawała z tym radę, pomijając grafikę, która musiała być uproszczona, tak? Więc dlatego mówię, że te mechaniki z tamtych dwóch części Uncharted, one w pełni się wpasowują również w w nową generację konsoli, bo tu się wiesz wiele nie zmieniło, tak, nie mamy jakichś takich nowych rzeczy yy, na tej generacji, może wiesz jak wiary wejdą i tak dalej, może nastanie jakiś taki etap kiedy wiesz ona będzie reprezentowała coś nowego, a w tym momencie no jedyne co jest tak naprawdę nowe to to, to że możesz w dowolnym momencie sobie wiesz robić zrzuty ekranu, czy, czy że jakieś takie wiesz masz powiedzmy elementy yy, społecznościowe, internetowe i tak dalej, no bo tego też wcześniej nie było nie? A to wszystko, wiesz, no w remasterze jest zaczytane, sobie grasz w Uncharted, wyskakują ci okienka, kto ile tam razy kogo zabił w jaki sposób, wiesz, i że jesteś od nich lepszy albo gorszy. No i tak naprawdę, wiesz, czujesz jakby to była nowa gra, nie? Pomijając jakieś tam drobne szczegóły, które gdzieś się dopatrzysz. No, tak. no ale dobra, ile można wracać się do przeszłości, no już, już tam e, Więc Michale, może teraz ty w takim razie, co tam ostatnio ogarniałeś e, przez ostatnie dwa tygodnie? E, ja przez ostatnie dwa tygodnie? Hmm. No to pytanie. Głównie mój samochód nowy. Aha. No, nowy, stary. Także no, nie, nie wiem, czy to tak będzie się wchodzić w temat, ale skoro to jest Hyde pack to myślę, że w jakimś tam stopniu tak. E, ponieważ e, zrobiłem, nie wiem, czy dobrą, czy złą rzecz, ale kupiłem od rodziców samochód e, i jak się zaczęło sypać, to wszystko. Także też nie wiem, czy to jest Zareklamuj no to, za, za, za dobrym, za czy to no, przynajmniej wiesz, gdzie jest sprzedający. <głos> Dokładnie. No tutaj już są trochę większe niuanse. W każdym razie, e, no nie wiem, na razie, na razie się z tym męczę tak jak jest. Mam nadzieję, że mi dojedzie przynajmniej na majówkę tam, gdzie chcę dojechać. A gdzie chcesz dojechać? <głos> e, na Mazury. No, no, może. nie no nie, Kawałek no kawa masz. Kawa kawałek masz, ale... ale, no, no. No, ale ja, ty... Spoko, już, już raz taką zrobił, nie? W tej sportu, tak A cóż tu, tu, to za cudowna marka? Renault Talia. A, Renault, nie, no, Renault no, to, to, jest, to jest do przewidzenia w sumie, mi Nie, no, wiesz, no, ja tam nigdy, nigdy nie byłem jakoś specjalnie uprzedzony do samochodów, o tyle dobrze, że części są względnie tanie. Mhm. No tak. Także też ten plus... Że, że nie wybólę za części za bardzo. Plus przy talii jest o tyle fajnie, że to jest prawie, że kopia ten... Clio. Clio. Clio, tak. Także i od tego, i od tego części pasują. Mm -hmm. Ale w pewnym się miałem taką sytuację, że przyjeżdżam po świętach wielkanocnych, gdzie tuż po świętach wymieniłem świece, kable zapłonowe. Przyjeżdżam, jadę po Poznaniu i nagle coś mi zaczyna tłuc z tyłu. Co się zatrzymuje, patrzę. No może myślałem, że może coś w, coś w bagażniku się przesunęło. Eee, dobra, staję niby tam poprzestawiając coś w bagażniku. Jadę dalej i znowu coś tuczę. Patrzę, a to mi tumik się urwał. Znaczy, zaczęło tumika w sumie. Mhm. Także był po prostu tak skorodowany, że, że się rozerwał. A jak zajechałem do faceta, który się zajmuje em, wydechami. Yy, okazało się, że cały tłumik jest do wymiany w sumie. Mogę mm. Właśnie... się zapytać, jaki przebieg ma ta renówka? Yy, 180. Kurde. 180. Bo się, tak się zastanawiam, bo się tam od rodziców zdecydowałeś kupić auto, więc tak stwierdziłem, że pewnie jakoś nie, nie mocno tam dojechane. A jedna. No, znaczy, znaczy, Nie, co znaczy, jednak, Krystian, słuchajcie, ja. Nie no, 180 z, to jest dużo, nie? Ja zbieram się. Ale na... To tym bardziej. Ja się zbieram na no przegląd to Teraz taki poważniejszy, gdzie będę musiał powymieniać parę tam jakichś elementów jakieś hamulce, jakieś tam elementy zawieszenia coś wreszcie planuję sobie porobić. W tym momencie odkup na auta zrobiłem nim 90 tysięcy samodzielnie. Ale jakie ty masz auto, a jakie on ma auto? Rafał, okay, dobra, to jest bardzo do ja porównania. Ja to jest bardzo do porównania sobie, ale właśnie <grym> no, chodzi mi o to, pogląd no. różnicowy, bo jeżeli byś zaczął, wiesz, przyrównywać yy, jakieś elementy typu, wiesz, koszt tego samochodu i tak dalej, no to okazałoby się, że to wcale no, nie jest taka wielka ogromna różnica. I no wiesz, nie tutaj, żeby tam, żebym stwierdził zaraz, że, że ojciec zdar z niego ostatnie pieniądze, wiesz, i przepłacił i tak dalej, nie, ale ogólnie hmm. rzecz biorąc 90 tysięcy zrobiłem bez najmniejszej ingerencji w zawieszenie i hamulce, a nie kupiłem auta nowego, tylko kupiłem auto, które ktoś z premedytacją sprzedał i na bank nie robił serwisu wiesz, przed tym, czyli no też jeszcze gdzieś tam coś miało, nie? I, i wiesz, i on 90 tysięcy zrobił. Fakt faktem, że ja jeździłem trochę... No to pytanie, czy, y... czy, czy, czy ty, ty powiedzmy, jak go kupiłeś, to od razu zrobiłeś coś tam, jakiś remont w nim czy, Nic, coś, czy... Nie, nie, ja zrobiłem remont, ja musiałem zrobić naprawę tam yy, w silniku tam, wiesz, głowice silnika i tak dalej, ale mi chodzi o aspekt tutaj zawieszenia i hamulców, bo to z silnikiem to ja, wiesz, yy, kupiłem specjalnie trochę powiedzmy tańszy z tym uszkodzonym silnikiem, wiedząc, że to naprawię i wiesz, i od tamtej pory tam się w silniku nic nie dzieje, nie? Mm -hmm. e I wiadomo, jakieś tam rzeczy się kaszanią, jakaś tam pójdzie klimatyzacja, czy, czy, czy inna pierdoła, gdzieś się przyrysuje, coś się dzieje, ale jeżeli chodzi o samo zawieszenie i hamulce, no to 90 tysięcy bez dotykania i teraz dopiero no, gdzieś tam coś się kończy, jakiś amortyzator Zresztą jest wiesz, do, o, o tyle, o tyle do O tyle ciekawe jest tutaj to, że ten samochód zrobił te 180 tysięcy bez, bez prawie żadnej większej naprawy instalacji gazowej, nie? To jest, to jest najciekawsze. Hmm. Także prawdopodobnie hmm. w najbliższym czasie będziemy czekać wymiana wtysków, co, co nie jest zbyt ciekawe. Okej, dobrze. Chłopaki. E, jedziemy to był podcast dalej. do dechy tak, tak, tak e, jedziemy dalej, to, to już wiecie, że Michał walczy z samochodem, teraz ja słuchajcie, no ja oczywiście standardowo ogrywałem gierki, ogrywałem to co zwykle, więc FIFA, więc Siege, więc Division, więc e, przywalił mi się Unity nie, Unity, Assassin's Creed, Unity dalej jaram się tą grafiką e, co poza tym, słuchajcie, ogarnąłem sobie Betę Duma. Betę Duma. Betę Dooma może to później. było tak dawno temu, ja też w to grałem ja, no, no to, no, to, mi, to, to powiemy tak, sobie razem, nie, bo, bo, bo, bo będę o tym dłużej mówił, tylko po prostu, że w nią pograłem i pogadamy sobie o nim oczywiście w odcinku. E, pograłem też w BT Battleborna, e, też pogadam o tym w odcinku i chciałem wziąć Mirror's Edge'a, ale niestety nie, nie udało mi się niestety w to pograć. Jakimś wielkim fanem nie jestem, więc myślę, że dużo by mnie nie ominęło, ale już po pierwszych wiadomościach słyszę, że jest słabo. Więc e, nie wiem jak będzie, tylko jakieś tam wiadomości słyszałem. E, zobaczymy, jak dalej. E, w sumie robimy praktycznie to, o czym wam mówiłem. Co Michale chciałeś? E, nie, chciałem dowiedzieć, czy się w ogóle dowiesz do tej bety, w sensie, że na serwerach. już bo ja. Tak tak, nie tak, tak, tak, tak, tak. Ja, ja oczywiście dzisiaj w odcinku nic się nie ominie, Michał. Dzisiaj się wszystkiego dowiesz. Tak, również i ty. E, więc myślę, Dziękuję. Bardzo proszę. Więc myślę, myślę, że chyba to jest koniec takiego tygodnia, co robiłem. Nic ciekawego w sumie, nie oglądałem dalej na to samo. Więc. A, Gra gr o trono, obejrzałem już pierwszy odcinek 6-stego jest w porządku, trzyma poziom. Ej, więc, ale więc z takich jest okay. ciekawszych rzeczy, jeszcze mi się jedna no, rzecz przypomniała przecież. E, tak? Pytkon był. Pyrkon, bo właśnie myślałem, żeby atakować Cię o ten Pyrkon, ale... No za to nie zrobiłeś, bo teraz sobie Ale, ale ten, no jak będziesz chciał, to coś tam ewentualnie do tego opowiesz. Pewnie możesz no. o tym mówić dużo. Ja, coś tam na pewno opowiem. Dobra, to coś tam opowiesz. Dobra, słuchajcie, więc będzie, będzie też w odcinku o Pyrkonie. Dobra, więc słuchajcie, standardowo jedziemy, wiadomości ze świata, wiadomości ze świata. Niech zacznie Rafał. Rafał, co tam ciekawego e, będzie w plusie? trawie piszczy, że w plusie będą Watch i to by oznaczało pierwszą grę AAA, co prawda, no, 2013 chyba tam była premiera, nie? Ale no to by była pierwsza od dawien dawna. O Boże, nie wiem kiedy w plusie było coś większego. Jeżeli, jeżeli, tak, tak, to, to ja może sprostuję. Słuchajcie, jeżeli chodzi o plusa na PlayStation 4, nie było żadnej, słownie żadnej gry AAA na PlayStation 4, bo Injust... E, Injustice. Injustice to dla mnie nie jest AAA, bo, bo to jest po prostu tam remake, remaster z trójki. Więc nie było żadnej gry A, więc wszystko wskazuje na to, że od premiery e, naszej kochanej PlayStation 4, czyli e, dajmy na to, tego 15 albo 29 listopada 2013 roku, czyli 2,5 roku a, praktycznie a, już... Nie, nie, nie, nie, nie 2,5 panowie, panowie, moment, moment. 2013, moment, moment 2013. Mogę cieszy, no dobrze, no mów. No. E, z tego co Rafał tutaj wrzucił, nie z tego końca. No. E, ja tutaj mam lepszą informację. Słuchaj, walić tam łóżdoksy. Będzie Tetris Ultimate, tak? To jest gra. To Wtedy, jest. jest nie był ostatnio w, na Xboxie w live'ie? Coś mi się tak kojarzy. Ja, ja się nie orientuję. Tym... Wiesz, tych Tetrisów trochę powychodziło od wariacji, więc nie, nie chcę dać głowy. Tak, tak ci siak, ludzie. Ej, ale poczekaj, bo ja, dopiero... ja wiem doskonale, co ty chcesz powiedzieć, ale... No to daj mi to powiedzieć. No, no nie, ale. bo ja już od, od razu ci odpowiem, nawet ci nie pozwolę tego powiedzieć, bo... bo... Ja pamiętam, że, że z plusem, wiesz, jak ta usługa weszła na, na PlayStation 3, bo ona też nie była od samiutkiego początku generacji, tylko gdzieś się tam wprowadzili chwilę później, nie? No niech I, będzie. I, no. I miały być te gry. I to też nie było tak, że oni od samego początku zaczęli rzucać tymi tytułami względem daty premiery konsoli. Oni musieli poczekać, aż te tytuły będą, wiesz, takimi no to, tytułami, ty, które... Wiesz, no. jeżeli tytuły na wyprzedażach gier są powiedzmy na, w PS Plusie, nie, te wiesz te, te cyfrowe po 50 po 60 zł, tak jak jakiś nie wiem, Tomb Raider na przykład, nie, ten z 13 roku, czy, czy te Watch Dogsy teraz, tak? To w tym momencie to są gry, które można wrzucić sobie do plusa jak najbardziej. Ale one takie e nie były wcześniej. Okej, ja okej. Okay, pamiętam, yy, Ra że jedną z gier, którą w plusie ogrywałem to był Mogę. Infamous Zabijecie. pierwszy, który, który gdzieś okay. tam wpadł i to też było dwa lata po premierze yy, to teraz muszę cię zabić yy, więc yy, dokończę więc nareszcie po tych dwóch i pół latach może dostaniemy Watch może, może w których nawet mam patynę, więc ogólnie gra nie jest zła, bo mi się grało w nią całkiem przyjemnie, ale dopiero po dwóch i pół roku od premiery mamy Triple A, być może bo jeszcze nic nie wiadomo, ale e, Rafale, e, jeżeli chodzi o PS3 faktycznie Plus wyszedł, była usługa PlayStation Plus, ale troszeczkę w inny sposób działała i przez rok ona im słabo szła, więc oni ją zrewolucjonizowali i stwierdzili, że będą dawać dwa mocne tytuły i dawali dwa mocne tytuły i to były dobre, mocne tytuły i ona wychodziła sobie i wtedy faktycznie gry były dobre, fakt faktem dużo od czasu premiery trójki, ok, to się zgodzę ale Plus staje się większym główienkiem, bo ja Ci powiem może o, o ostatnich dwóch miesiącach, co wyszło na PS3, na konsolę, którą, która jest 100 lat już na rynku. The Last Guy, nie wiem co to jest, Super Stardust HD, pewnie jakiś indyk. Ale to jaki było to jest argument? w jednym miesiącu. Poczekaj, a w poprzednim miesiącu I Am Alive i Savage Moon. Sorry, ale to są takie paździerze, że to szok. to są indyki. Chodzi mi tylko o to, że chcę Ci pokazać jak w zajebistym miesiącu, w którym doskonale pamiętam było Metro i Bioshock Infinite zrobili miesiące, w którym dostajesz dwa indyki na PS3 i, i, i co? I ludzie się jarają, że plus jest dobry. Nie, plus jest teraz gównem. Oni, mają, oni mi strają na to. Oni dają wam po prostu jak leci i teraz łamą Watch będą. Fajnie, że no Watch Fajnie, ale już nie dla mnie. Dla ciebie tak, ale dla mnie nie. Ok, mów. Uff, musiałem, musiałem, sorry, sorry Rafał, musiałem. Nie, no po prostu chciałem po prostu pokazać, że na PS3 kiedyś były fajne gierki, a teraz mam to w dupie, bo i tak ludzie to kupują, więc dają gówno. I tak niestety jest i to jest prawda. No nikt nie nigdy będzie takiego miesiąca z metrem. nie, baju, było tak. nie będzie. No. Ja miałem w, na, na PS3 miałem przez okrągły rok PS+, a nawet może i przez dwa, nie pamiętam teraz. Mhm. Wiem, że, wiem, że na pewno subskrypcja była od razu roczna na samym początku. I... Z tych wszystkich gier, które tam przychodziły, to pamiętam, że był y, raczej ten klank, ale ten dodatkowy taki za, wiesz co, od razu na premierę za tak, 45 qu zł sprzedawanych. of Boat czy coś takiego. Hmm. Quest, quest of Boat czy coś takiego? Jakiś tam, a nie coś tam z Nexusem? Nie, Into, Into the Nexus był, był jeden z takich tych grubszych, takich dużych no, Możliwe, w każdym razie jakiś no. taki był krótki tam z piratami jakimiś się napierdzielali No w każdym no, razie tak, to właśnie tu, tytuł, wiesz, za 40 zł na, na 4-5 godzin gry tak, mm -hmm. Był ten Infamous pierwszy gdzieś tam, mówię, dwa lata po premierze I Był, pamiętam Mając rok tą subskrypcję to są gry, które pamiętam i z dużych gier, które tam w międzyczasie się pojawiły nie było nic ciekawego. W 2013-2014 roku wiesz, no może ktoś tam zaraz coś prze, prze, przepatrzy i znajdzie, że jeszcze coś było ciekawego, tak? Ale, Ale wiesz dlaczego? No bo już już wtedy Sony sobie wymyśliło, mmm, mamy płatny internet na czwórce, więc damy gównianego plusa na trójce, bo i tak mamy to w dobie, nie, bo i tak wszyscy to było, kupią. I nie, już nie, wtedy ja mówię... zaczął się ten proces. To już było już Christian, ja mówię o innym okresie. Ja okay, mówię no. wtedy, kiedy ps 4 miałem kupionego bezpośrednio no, no. na premierę y, tych tych tych mówów. I to było jeszcze daleko, daleko zanim po PS4 się mówiło. I ja wtedy miałem subskrypcję PS Plusa, z tamtych czasów ją pamiętam i w tamtym czasie ona się nic nie różniła od tego, co jest teraz. Tylko tutaj coś ci się tam w pamięci wybiera. No. Nie było na pewno tak, że ja miałem 12 dobrych gier po prostu przez to, że, że wiesz. I to był naprawdę gorący okres PS Plusa. Czy ja mam ci w takim razie powiedzieć, bo akurat sobie odpaliłem taką zajebistą listę gier w 2013, które były w Plusie. Mam ci wymienić jakieś takie 3-4 dobre tytuły? Tak, proszę. Możesz e, mi wymienić więc... 12, bo chodzi o to, żeby ich było 12, e... a nie 3-4, bo 3-4 to jest norma. Dobra, więc pierwszy, Manchester 3 single player był za darmo, to jest pierwszy tytuł. Drugi to będzie Borderlands 2, trzeci XCOM Enemy Unknown, czwarty, może nie jesteś fanem Demon's Souls, ale nie wiem, Vankish, Sleeping Dogs, czy Hitman Absolution, czy Saints Row Deferred, czy Grid 2 czy Binary Domain, bit, Little Bit Planet Card, Jaki rok czytasz? Resident Evil. To jest wszystko 2013. 2013, tak. To wszystko jest 2013. E, a PS3 miało PS e, w 2007, e, czyli czytasz gry wiesz, Tak, czy 6 lat tak. po premierze 6, Tak, tak? 6, 6, tak. Tylko, tylko nie. To nie, zadzwoń chcesz, do mnie w 2019 tylko... okay. roku. Okej, okej, okej. Nie opowiedzmy. to to był czas poniżej pasa. Nie, e, Rafale, chcę ci tylko powiedzieć, że te gry teraz na ps 3, na PS3? Nie chodzi mi na czwórko. Op, na ale PS3 to tak Są samo worsze. możesz płakać, Są że nawite worsze. nic nie ma. No panie, przecież to już nie żyje. No dobrze, ale. Tam się ciesz, myśli... że w ogóle wyszło GTA 5. Ciesz się, że wyszedł metal Gear na PS3 i dziękuję, pakujemy do pudełek, chowamy do szafy, żeby dzieciom pokazać, no. No dobra, no ale mimo wszystko, <śmiech> słuchaj, mimo wszystko. Dobrze. Eee, zobaczymy za te parę lat. No, no niech ci będzie. No, nikt ci będzie. Zobaczymy, co oni dadzą za te parę lat. Naprawdę, to jest dwa lata po premierze. W tym momencie są pierwsze, wiesz, jakieś takie no dobra, wyprzedaże, się, gdzie no, duże no. gry, jakieś AAA, można kupić za 60 zł, tak? I mhm. Czy tam za 70. I powiedzmy y, w tym PS Networku. No, to jest czterokrotnie mniejsza cena niż na Dzień Dobry, tak? Na premierę. No mhm. i w tym Tylko, momencie... Że że nie, bo, bo z, zobacz ee, Rafale ja, ja, ja nigdy nie zapomnę tego tego miesiąca w którym na powieztrze miałem Metro i Bioshocka i powiem Ci, że te gry jak wychodziły to one były rok albo dwa lata po premierze i one wyweszły wtedy na dobrze, rok. no ale czasem trzeba nie nie coś takiego czas. zrobić to, było, to, to to jest nie taki będzie się sam hayat, to zabieg to saya, jak, jak pierdzielenie jak Głupot no. o Drive klawie, że będziecie mieli Drive Cluba i tak dalej. To jest dokładnie ten sam zabieg, bo potem, kurwa, przez trzy lata ludzie mówią o tym Drive klawie w PS Plusie i przez trzy lata taki człowiek jak ty będzie gadał o tym Bioshocku i tak dalej, pomimo, że przez te trzy lata nic innego się tam ciekawego nie działo takiego bardzo. O to chodzi. Był jeden okay. miesiąc zajebisty, no i co, ile lat on był wiesz, po premierze konsoli? No, już trzeba było ją czymś podsycać, tak? No, już pomijam kwestię, że tam wiesz, oni teraz wygrywają kilkakrotnie yy, w sprzedaży, więc, okay. tak? Bo takie są w ogóle yy... najnowsze wyniki, to kojarzysz tego News'a, tak? Tak, no, tak, że, tak. Że... Yy, Rafale, okej, okay. dobrze, my, my możemy to zamknąć, bo to nie ma sensu. Tylko jedno do Ciebie pytanie, czy Twoim zdaniem, y, Plas dalej trzyma ten sam poziom y, z grami, czy niestety z grami obniżył trochę loty? I to jest pytanie do Ciebie, Rafale. Moim wydaje. zdaniem w tym momencie można będzie liczyć, że dla osób, które nie kupiły na premierę i nie ogrywały wszystkiego na premierę, tylko mm -hmm. kupiły konsole, tak jak ja powiedzmy, nie wiem, w zeszłym roku i nadrabiają zaległości, bo jest dużo jakichś tam ciekawych gier powiedzmy jeszcze do zaliczenia, mm -hmm. yy, dla nich na pewno ten PS Plus będzie w tym momencie ciekawszy, no bo jeżeli jest jakieś tam, powiedzmy, zaległości dwuletnie do nadrobienia, jakieś, nie wiem, Call of Duty i tak dalej, to nigdy akurat nie wpadały w, w PS Plusy, ale, ale, że się pojawiają jakieś, jeżeli się pojawia Uncharted, no to, znaczy nie Uncharted, tylko ten Watch Dogsy, to myślę, że i, i może się Assassin jakiś pojawić w przyszłości, czy coś w tym stylu. Ja w to bardzo chętnie zagram i Kurczę, As Assassin nam, był w plusie, chyba z tego co nam trójka. Jeden jeden podobno był tam kiedyś, właśnie by, ten by, by, pierwszy, by, by, ale by, to, był, to o, chyba nie był Black Flag, nie? Nie, ten... nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, no Black Flag, no to nie. Nie, czy... no była, była trójka na, trójka na PS3. Tak, tak, tak, to też pamiętam. Ale dobra PS3, więc... choć mi teraz na PS4 nie było żadnego. Nie, no na PS4 nie miałeś jeszcze żadnego no triplea, nie Rafale. było żadnej gry, a no. Więc... Jeszcze nie było żadnej gry. Nawet jeżeli one się teraz pojawią, wiesz, raz na trzy miesiące, to i bo tak, tak jest będzie spoko, no, bo jeżeli się pojawią raz na trzy no, miesiące, to ta gra jest no, w pełni warta 50-60 zł, no i to jest i tak jesteś zarobiony. No, no. Może coś w tym jest, nie mówię, że nie. No, zobaczymy jak będzie, ciężko wróżyć z fusów. No zobaczymy. No, na razie i tak nie wydaje mi się, żeby użytkownik PS4 chciał po prostu nie grając online, po prostu kupił plasa. Sam, sam tego Rafale nie robisz? I nie zrobisz to chyba dla Gier. No chyba, że wiedzie ci ten watchdog, to wtedy będziesz mógł. Ale myślę, że na, na razie na początku. Dla tego watchdogsa tego roku... jak najbardziej. Ja tego tak, nie robię ale, też ale... z innej perspektywy, bo, znaczy z, innej, z innego powodu, bo mam po prostu w co grać, mam zaległości, mam falauta nieodpalonego, mam jakieś kupione gry, no i. i... Wiesz, mam takie duże tytuły do ogrania, tym bardziej, że się gdzieś tam zacząłem wciągać w te długie gry typu po 150, 200 godzin, czego nigdy nie robiłem, tak? I, i przez to, no, to zabiera więcej czasu, dlatego, no, nie lubię sobie, wiesz, budować kubki wstydu tak na siłę, nie? I, i ten PS Plus mi wcale nie jest do szczęścia potrzebny, a online nowo nie gram. Ale jak będą te gry A wychodziły, no to proszę bardzo, strzelę, jeżeli po Watch Dogsach w ciągu y, trzech miesięcy zapowiedzą, wyjdzie jeszcze jakiś tytuł, to ja ale subskrypcję na rok. Nie ma problemu. Okej, okay, dobra, więc zobaczymy, jak będzie. Dowiecie się na pewno w kolejnym naszym odcinkach. Jedziemy dalej, słuchajcie. Moja wiadomość, szybka, szybka moja wiadomość. No, już sporo. sporo to dosyć starsza wiadomość, bo z, praktycznie sprzed tygodnia, ale już prawdopodobnie wiemy, jaka będzie specyfikacja nowej konsoli od PS4 Neo. To ile w ogóle wyjdzie? Tak, Michale, przede wszystkim prawdopodobnie wyjdzie. Michale, co myślisz w ogóle o takim zabiegu? Bo akurat z Tobą nie rozmawialiśmy, a ostatnio rozmawialiśmy sobie o tym, więc chciałbym znać Twoje zdanie, co myślisz o takiej konsoli? Dobry znaczy, ruch ze strony ja Sony? Ja osobiście, do, nie? Dopóki, dopóki nie zostanie to potwierdzone oficjalnie mhm. w jakiś sposób, no, no. E, nie będę się wypowiadał. Moim zdaniem to jest trochę Boże. głupi krok bo bo tutaj zaraz będę, na bank no. będzie oburzenie tych osób, które kupiły PS4 jakiś czas, jak już tam niedawno. Mhm. Chociaż no. Patrząc po, tym, po tych informacjach, które były wrzucane do sieci, to że powiedzmy, te gry nie mogą chodzić gorzej czy coś takiego, no to, to moim zdaniem nie powinni się ludzie znowu aż tak burzyć. No nie wiem, to zależy od tego, mo moje zdanie będzie zależy od tego, co potwierdzi oficjalnie Sony, co ta konsola będzie tak naprawdę potrafiła. A, a nie, to co to to wszystkie spekulacje. Bo nie lubię wierzyć w spekulacje po prostu. Mi się mhm. najbardziej podobały te zasady, które zostały opublikowane, bo tam wiecie te portale wypuszczały te różne informacje i, i tam był między innymi taki. Zbiór zasad, nie będę, może ich jeden do tak, jednego. Tak, no tak, no właśnie, o tym mówiłem, nie? Że... Ale ten zbiór zasad, który niby Sony narzuca na deweloperów, że gra musi zawierać dokładnie te same funkcjonalności, że nie może być tak, że powiedzmy na PS4 Neo, bo taka ma być nazwa, że będzie, załóżmy, miała split screena, a, a w wersji podstawowej nie będzie miała split screena, może co najwyżej mieć wiesz, poprawioną grafikę i, i tego typu rzeczy, nie, więc, że wszystkie funkcjonalności, funkcjonalności muszą być jeden do jednego się zgadzać. No to, to jest okej, okay. te zasady wyglądają bardzo uczciwie i wydaje mi się, że to nie będzie jakoś dla mnie, ja nie zamierzam zmieniać konsoli, nie zamierzam kupować tej nowszej. Wydaje mi się, że nie będę odczuwał żadnej różnicy, nie będę jakoś, wiesz, tutaj czuł się gorszy, czy, czy coś w tym stylu. Nie zmienia to faktu, że to jednak, wiesz, trochę, może nie tyle przedłuży, co, co tak odświeży tą, tą generację. No bo jednak... Umówmy się, że już na poprzedniej generacji, która de facto miała dwa faceliftingi yy, i no, obydwa zmierzały do tego, żeby zrobić tą konsolę tańszą, żeby ona powiedzmy lepiej w wyścigu o, yy, o prowadzenie w sprzedaży jakoś się sprawdzała, no bo na początku została mocno okrojona, łącznie z tą wiesz, kompatybilnością wsteczną, w slimce wyciętą i, i jakimiś tam portami na karty pamięci i tak dalej. Zwiększyli dyski, a potem z kolei przecież dowalili te wersje, które miały flashowe dyski 12 GB, tak? I, I w ogóle były, wiesz. Yy... Swoją drogą chciałbym tajutki. zauważyć, że PS4 już miała e, jeden lift. Że wyszła ta wersja jednoterabajtowa. Jedno, jedno no tak, czy znaczy, tak, nie? No ale to, to jest taki, to jest, to jest taki no. mały lift. Ona tam miała kilka wersji już tych Ale, dochodzimy. Ale jednak jest. że ona tam miała zmniejszony powód prądu, była cichsza, dysk 1 Tera. No przycisk, dobra, ale to nie, to są to są wyskanego? poprawki wprowadzane na bieżąco. Wychodzi nowa wersja, już starszych nie ma, już wszystkie są te nowsze, tak? A w tym momencie mówimy o lifcie takim, gdzie wiesz, przeprojektowana jest cała konsola. No, PS trójka miała takich małych liftów, przecież chyba z 20 tych wersji wychodziło. Więc to wiesz, to to przy każdej generacji było coś takiego, nie? że drobne poprawki na bieżąco wprowadzają, żeby tam mniej się przegrzewały, czy, czy, czy coś no tam tak, no to, to Zmieniają tak, dostawcę powiedzmy tam jakichś podzespołów. No, no to, to, to, się, to się dzieje. Ale wiesz, ja szczerze mówiąc nie jestem negatywnie nastawiony, bo no dobra, te konsole no ileś tam kosztują, tak? Ale czy... Mm, we mnie to tak naprawdę jedyne co by powodowało to dodatkowe wkurwienie yy, że dzisiaj te konsole nagle wiesz oni zrobią PS4 Slim i pomimo że już można w okolicach tysiąca, tysiąca, stu złotych na jakichś mega promocjach czasem wyhaczyć tą konsolę nie wiem tysiąc chyba była w Biedronce czy tysiąc z trzema grami albo nie wiem tam gdzieś za tysiąc złotych się pojawiła bez żadnych gier yy, i wiesz i to że ona by za chwilę już kosztowała 800 to nic nie zmieniło. Ja bym się tylko bardziej wkurwiał, że wiesz, że kurde, no poczekałbym rok i miałbym, nie wiem, na 8 gier w kieszeni pieniądze, nie, czy coś w tym stylu. A tak naprawdę to, że oni pójdą w tym kierunku i, i pozwolą, wiesz, jeszcze, nie wiem, to nie jest połowa jeszcze generacji, tak mi się wydaje, więc może powiedzmy drugiej połowie graczy, wiesz. Yy zainwestować jakoś te pieniądze, poczuć, że powiedzmy, no, nie, nie skończy im się to szybko względem pc pecetów, nie, ta, ta moc jakoś tej konsoli, to no jest spoko, no, ja nie mam nic przeciwko temu, nie jestem jakoś negatywnie nastawiony. Przy czym uważam, że to i tak nie ma aspektu, tak jak mówiłem na ostatnim odcinku, nie ma to aspektu, że to ma dla dobra graczy, powiedzmy, być zrobione, tylko przede wszystkim ma pokazać moc względem Xboxa, że jeszcze bardziej go z tyłu zostawia oraz pokazać, że Yy, zaróbmy więcej, tak, no bo to, że konsole tanieją, to był taki trend od yy, trzech generacji, tak, że no dobra, fajnie, w połowie yy, już konsole tanieją, powiedzmy, z roku na roku o 20%, czy tam o 10% i te podwyżki, pod obniżki cen na stałe muszą się pojawiać i tak dalej, a w tym momencie, no, zamykają dziób, tak, no słuchajcie, no nie może konsola być tańsza, skoro, no, zrobiliśmy lepszą, tak, no, no wiecie. Mhm. Rafale, okej, okay, bo ogólnie powiedziałem tylko o tym, ale chciałem Wam powiedzieć o tych o tym, co się dokładnie zmieni w tej konsoli, bo no nieoficjalnie podane są dane tej konsoli w stosunku do poprzedniej, no i tak wiemy, że dalej będzie ośmiordzeniowy procesor z tym, że taktowanie będzie zwiększone z jednej jeśli do 2 i to zmieni nam się taktowanie. Można powiedzieć, no i... że nawet będzie troszeczkę podkręcony. No, no I tam chyba technologia tych, tych w sensie gęstości, tak, ma się zmienić. Tak, ogólnie ma być ulepszona grafika. Tam też taktowanie troszeczkę będzie wyższe jej i ma mieć tam więcej wątków. Poza tym pamięć ma być szybsza. Ma być ta sama ilość pamięci, ale, ale na, na trochę szybszej szynie bym, bym tak powiedział e, więc e, ogólnie e, nie wiem jak duże będą te zmiany tutaj grafika będzie miała e, duże pole do popisu, no ale właśnie wie, wiemy już dokładnie, że te zmiany co, co one mogą zrobić, czego mogą nie zrobić, tak? W teorii te gry nie powinny się różnić za bardzo graficznie od, od siebie poza rozdzielczościami, ewentualnie ilością klatek. Oni nie mogą wprowadzać nowych rzeczy. Ewentualnie jedno zaskoczenie jest takie, że na PS4, normalny PS4 możecie grać spickina na dwie osoby i na cztery nie możecie, ale na, na nowej PS 4,5 dajemy na to, już możecie na przykład na cztery osoby grać. I tu, tu, tu może być to właśnie taka dosyć głupia różnica. I na to twórcy Sony ogólnie całe pozwoliło twórcom. Pozwoliło, Czy to będzie to... ale myślisz, że ktoś to wykorzysta? Myślę, że spin screena nie mamy. w Sorry, ale na 1000 gier może jedna grama, więc... Nie wydaje mi się, że ja w ogóle z z Jedną, w Indyku, jedną osobę znam, która ma dwa pady, i tak naprawdę to jest chyba tylko po to, żeby zamieniać jeden do drugiego i nie ładować. E, nie po jest, to, żeby... Jestem drugą osobą, którą znasz. No to ja będę trzecią w takim razie, bo też mam dwa pady i myślę na trzecim, bo już mi się jeden trochę psuje. No, ale ale e, czy to ty... jest po to, żeby grać na spiskrynie, screenie, czy po to, żeby je wymieniać? E, po to, żeby. Nie no, żeby z kimś, wiesz, FIFA na przykład pograć. Albo no dobra, no to rzeczy, FIFA. No. no to jest albo w inny gatunek. No. Albo w Mortaosu, osu oh, super. Albo w Blocks. No, akurat brofo. No, bro Albo w Thezogana. Tak. Dobra, uspokój się miał. No, tak <laughs> czy siak. E, jest potrzeba drugiego pada. E, tak, e, chciałem jeszcze powiedzieć. No, słuchajcie, chł chłopaki, zobaczymy, jak to będzie. Trochę jest to słabe, że po trzech latach wychodzi nowe ulepszenie do konsoli. To mają być konsole. To nie miały być komputery, to miały być konsole jednak. To miało być rzecz, którą kupujesz i ma być 5-7 lat i tak będzie, oczywiście, że tak będzie, ale perspektywa, że już jest coś nowszego, to jest trochę słabo. Będziemy mieli zaraz opcję z telefonami, tak? Co z tego, że S5, S6, S7? To jest to samo, ale jednak... S5, S6, S7 to są mocniejsze kolejne Samsungi, e, telefony i tak dalej, i tak dalej, więc my już, a kurde no mam szóstka, ale ta siódemka w sumie mocniejsza, ale jest taka sama, no i co z tego, ale już też się kupić. To no nie jest taka sama, abadniam. nie jest taka no, jest, sama. No ja tam Snapdragon i te inne podały, no mniejsza o to, ale właśnie o coś mi takiego chodzi, że w głowie macie, że jednak macie tą słabszą konsolę i to jest słabe. Ja będę się głupio z tym czuł, a nie kupię 4,5, nie kupię, nie ma opcji, żebym kupił. E, ja no, zastanawiam <trym> nawet, jeśli, jeśli by wyszła, ja się zastanawiam, bo zastanawiałem się nad, nad kumplą po prostu z większym dyskiem albo wymianą dysku. No to to ale akurat jeśli, tak. Dysk bym jeśli by wyszła nowsza, no to po co miałbym inwestować w dysk, to skoro mogę kupić teraz razu now, nowszą nie, konsolę, no, mocniejszą co, i jest po jeszcze po jeden mogę 200 zł, jak mogę wydać więcej? Nie, no ale jest, <śmiech> jest jeszcze jeden aspekt, no bo yy, często jest tak, że jednak y, przez te, nie wiem, 7 lat, jeżeli ktoś kupił konsolę na premierę, Mm -hmm. Już pomijając kwestie finansowe, ale, no, nie do końca ta konsola wytrzyma do końca i, i, powiedzmy, miały te wcześniejsze konsole jakieś przypadki, że się tam paliły, przegrzewały, blokowały, no, nie podlegały naprawie eee, i tak, naprawie tam i tam tak dalej. Przy, przy, I sporo, takiego, że... tam było przy sporo, osób, które dwie konsole zajechało, tak? W sensie, że na jednej, na jednej konsoli generacji nie przeżyło, musiało kupić drugą. No i. To będzie ok. I znaczy nie, w tym ale... momencie, i w tym momencie, jeżeli wiesz, miałbym, nie wiem, 4 czy 5 lat PS Trójkę i załóżmy, nie jestem fanboyem i, i zdarza mi się coś takiego, no to kurczę. Do premiery nowych konsol zostały jeszcze 2 lata. Większość tytułów ograłem, które wyszły tutaj ekskluzywy, w sumie nie ma wiele zapowiedzi jeszcze do końca generacji, a jak będą, no to pewnie w remasterze się pojawią, to może to byłby dobry moment, żeby na przykład kupić sobie Xboxa i przez te trzy lata pociorać z Xboxa, zanim nie będzie kolejna generacja, tak? I, no w ten i sposób... ja bym tak właśnie zrobił. Ja bym I tak w zrobił. ten sposób właśnie wiele osób mogłoby pomyśleć, a w tym momencie, jeżeli zajechała być się konsola i miałbyś do wyboru mocniejszą ps stwórkę, no to chyba jednak to kusi trochę, tak? No, tak i nie, tak i nie. W zależności do czego. Jeżeli, jeżeli faktycznie do tych gier wszystkich, to, to, to ja bym akurat właśnie, właśnie zrobił to pierwsze, co mówisz, więc kupiłbym Xboxa. Zresztą, e, sam byłem kiedyś posiadaczem Xboxa 360, naprawdę świetna konsola. O, e, właśnie już wiemy, że koniec produkcji 360, ale już o tym nie będziemy mówić. E, więc e, ja jako gra 360 dostałem Link of Dead. R, R, R, RODA, y, tak zwanego ona mi się spieprzyła tam była jakaś gwarancja ogólnie na to ale ja już ją miałem troszeczkę dłużej i tam gwarancja, bo chyba na RODA była w ogóle 3, 3 lata gwarancji normalnie miałeś 2, ja miałem więcej niż 3 lata i już mi się nie opłacało jej robić i co zrobiłem? Kupiłem sobie trójkę i już na trójce zostałem i w tym momencie jakby mi się spieprzyła czwórka, to kupiłbym kolejną czwórkę, bo chcę VR, ale gdybym nie chciał VR, to pewnie bym kupił ona y, tak to bym teraz zrobił. dobra, słuchajcie chłopaki jedziemy dalej, bo już mamy prawie połowę podcastu a nie doszliśmy w ogóle no, no musimy wyjść stąd, żeby y, pogadać o, o gierkach, więc jedziemy słuchajcie, sprzedaż, sprzedaż mamy a to poczekaj, najpierw, to, zanim no? chcesz sprzedaż, to dobra. ja chcę jeszcze zamknąć, bo tak w sumie w nie. no to okej, no, to okay, no już, już niech ci będzie, no okej, okay, zamknąć. bo chciałem jeszcze przekazać wam fajne, fajnego newsa od y, Tomka bo, bo, bo niejako to się Aha. kwalifikuje do jego hype parku tak więc posłuchajcie co, co nam Tomek napisał. Tomek nam napisał. Pobrałem aktualizację do życia. Kit Adon 2.0 i po trzech dniach po updatecie widzę następujące zmiany. 12 godzin zostało wydłużone do 48 z masą nowych sidequestów, w tym misje nocne z podwójnym XP. Wprowadzono tryb multitaskingu oraz podniesiony został poziom trudności z niemal na epic fucking hard za mało rąk za dużo roboty. Wprowadzono nowy tryb zabawy, ja płaczę, a ty się domyśl o co chodzi. Niestety instrukcja obsługi w nowym patchu nie będzie udostępniona. Kolorystyka nocna, została w niej podniesiona gamma, aby wszystko było dokładnie widać. Wprowadzono, wprowadzono dynamiczny, proceduralnie generowany tryb wypróżniania się w dodatku Kidadon, nigdy nie wiesz kiedy i co poleci prawdziwa nowa generacja. Wprowadzono tryb dla Amerykanów, im dłużej chodzisz i trzaśniesz, tym jest ciszej. Usunięto opcję snu, za dużo gliczy było w poprzedniej aktualizacji. Zmieniono temperaturę kawy z ciepłej namrożoną. Wprowadzono randomowo generowane aktywności dzienne, niestety bez nagrody XP, za to z karą. wróć punkt o trybie dla Amerykanów. Wprowadzono dużo dodatkowych przedmiotów, bez których powodzenie misji się nie uda. Najważniejsza zmiana, tryb roguelike survival. I to jest właśnie opis... Tomka na to, co się działo u niego w ostatnim tygodniu i dlaczego go tutaj nie ma z nami. Tak więc pozdrawiamy i życzymy dobrego. Pozdrawiamy. Szczęścia. Tak. E, ogólnie dosyć ciężka ta gra, ale, ale ja, ja, może, ja, ja może na razie w dniu nie będę grał. Ja jeszcze, ja jeszcze się trochę wstrzymał. No. E, tak, e, więc pozdrawiamy Tomkę i jedziemy dalej. Słuchajcie, sprzedaż. Sprzedaż mamy świeżą, czy jest 25, więc z 25. Więc pierwsze miejsce ma raczej ten klank. Drugie miejsce Dark Souls 3, trzecie. E, Odziwo, dalej Star Wars Battlefront, e, czwarte Tom Clancy The Division, piąte nowe UFC 2, szóste Star Fox Zero, e, siódme Call of Duty Black Ops 3, e, ósme miejsce FIFA 16, dziewiąte Quantum Break i ostatnie dziesiąte na tej liście jest Dirt Rally. E, słuchajcie, no raczej ten Clank premierę miał, dobrą premierę, gra się gra jest podobno dobra, e, dobrze się to sprzedaje więc myślę, że tu, tu jest wszystko w miarę ok. Dark Souls 3 no ludzie wiem, że bardzo chwalą sobie ten tytuł, chociaż zadania są podzielone, ale ogólnie chwalą sobie ten tytuł, więc fajnie leci FIFA 8 no FIFA spada, chociaż chociaż myślałem, że będzie troszeczkę wyżej, ale 8 miejsce no to tak troszeczkę tragiczne tak samo Black Ops 3 na miejsce też, też dosyć słabo. Mamy jeszcze jedną nowość na miejscu numer 6, czyli Star Fox Zero. Kojarzycie może, co to jest? Michale, wiesz, co to może być? Znaczy, kojarzę tytuł, ale nie, nie grałem nigdy, o Aha. ten sposób powiem. No tak, tak, tak. No ja akurat za bardzo też nie wiem o co chodzi. Gdzieś mi prze, prze, przewaliło mi się gdzieś, że tytuł jest tylko na Wii U i, i wiem, że coś z listem związanego, ale kompletnie nie wiem o co chodzi. Tak czy siak no myślę, że tutaj bez szału za, zaraz wchodzą mocniejsze tytuły, czyli mamy w maju, w sumie w połowie maja. Uncharted'a i zobaczymy, ile nasz kochany Uncharted posiedzi na tej liście. Wydaje mi się, że może trochę długo. No i Dum, no i Dum, Dum, o którym później sobie powiemy. no, więc tutaj bez szału, Quantum Break, Exclusive na dziewiątym miejscu. Myślę, że będzie spadał i już w następnym tygodniu go tu nie będzie. I może nawet lepiej. Dobra, słuchajcie, idziemy, temat główny, temat główny, więc ja chcę się dowiedzieć od Tomka. Eee, Boże, wróć. Od Michała. Eee, sorry. Eee, jak tam Primal? Jak tam nowy Far Cry? Myślałem nad tym Far Cryem Grałem w czwórkę i zastanawiałem się nad Primalem, ale zobaczyłem, że to jest ta sama mapa, więc trochę zwątpiłem. Szczerze, Dzie poczekaj. No, no. Poczekaj. Nie cieszę. No, nie, nie, nie cieszę. Bo nie ukrywam, że. Wziąłem tego Primala, bo tak w sumie od, od Kumpla odkupiłem i tak gram, ale tak na dobrą sprawę nie wciągał. Nie wciągnął mnie jakoś specjalnie. Gram, bo tak naprawdę chciałem przejść, chciałbym go przejść mm -hmm. i e, i puścić dalej. To nie jest gra, którą, którą bym zostawił sobie na dłużej. Na przykład, nie wiem, no jest, jest kilka takich gier, które e, powiedzmy, kupiłem także pograć, ale a, zostawiłem je sobie na dłużej, bo, bo mi się spodobały, że może kiedyś do nich wrócę jeszcze, żeby nie wiem tam za x lat, jak jeszcze będę miał konsolę, żeby, a, przypomnę sobie, co to była za gra, nie? To tak na przykład na, na PS3 mam Spec of the Line, tak dla przykładu. Gra, mhm. która raczej nie cieszyła się powodzeniem, ale, ale mi się spodobała i, i na pewno ją chcę sobie zostawić na, na dłużej, żeby ewentualnie kiedyś sobie ją odświeżyć, tak? E, natomiast z Playmalem jest tak, że to, to jest jakby kolejny, kolejny Far Cry, tylko że w przeszłości z mniejszą ilością e, broni tak naprawdę, może tylko te, te, te historyczne, gdzie w no hmm. ja, ja akurat będę tutaj to porównywać do, do trójki ze względu na to, że w czwórkę nie grałem niestety. Hmm. To może e, nawet lepiej, no. <gry> no i właśnie e, tak, jak, tak jak mi to znajomy mówił, od którego odkupiłem, to mówił, że tak naprawdę ten Primal jest, to jest po prostu czwórka, tylko że w innych czasach. Tak na dobrą sprawę. No tak. Także tak, no, tak, no, no tak, moim tak, zdaniem to grano, tak jak zresztą to mówiłem wszystkim, którzy się nią jarali od samego początku. Hmm. Ja jak na nie patrzałem, to mówię takie no, e, słabe. Co? Tak naprawdę farka, i tylko że z okrojonymi mechanikami, bo, bo nie masz nie masz jakiejś tam lotni, nie masz broni palnej, nie masz pojazdów, to nie wiem, jak, jak, ci, jak ci się uda, no to Oswoisz sobie jakieś zwierzę akurat w primalu, i, i możesz na nim jeździć i tyle, gdzie tak naprawdę nie masz dróg, nie wiesz czy gdzieś za chwilę nie spadniesz z klifu, także no moim zdaniem słabo. No dobra, a jest tam ten cały Survival, tam budujesz sobie to plemię, tam jest ten Survival, tam jest, tam musisz, nie wiem, no, ee, nie wiem, budować, tam masz opcję budowania tego swojego osiedla całego, i, i jak to wygląda? Tak, masz Chyba. pięć, nie pięć, sześć, jakieś siedem domków, mhm. które możesz zupgradeować z na dwa poziomy. Pierwszy to jest w ogóle postawienie go, drugi to jest no, tam podwyższenie jego statystyk coś takiego, co ci prawie, że nic nie daje. Mhm, ale to twoje całe miasteczko atakują różne zwierzęta w takim razie? Nie. Inne, inne plemiona? Znaczy na początku masz misję, że twoje miasteczko jest zaatakowane przez inne plemię, mhm. bronisz się i, i to miasteczko po prostu jest sobie w jednym końcu mapy i tyle. To jaki jest sens go ulepszać ten miasteczko? Znaczy Jednym sensem jest to, że e, jak wykonujesz tą dodatkowe misję, to w miasteczku pojawiają ci się przedmioty typu skóry ze zwierząt, mięso, e, zioła, jakieś tam kamienie, mhm. e, dzięki, którymi, dzięki którym możesz ulepszać bronię e, i samo to miasteczko. Mhm. Tak naprawdę. No tak. Hmm, Także tak. no to nie, nie wprowadza nic nic za dużych zmian tak naprawdę. Hmm. A z, z tymi zwierzakami jak? Możesz mi swojego jakiegoś tam tygryska i sobie z nim chodzić i on sobie tak. atakuje i poluje i, i ten. A jaki jest w ogóle cel tej, te, cel tej misji? Co, tego te, oswajania? Tej, nie, całej tej gry, bo ty masz sobie te swoje plemię i co, co tam jest? Znaczy, to jest z... tak, że, że t, twoje plemię zostało tam zaatakowane no, no, no. i Zostajesz tak naprawdę jednym z ostatnich z tego plemienia i chodzisz i zrzeszasz ludzi. Trochę jak w Cię. No, coś w tym stylu. Mhm. I co? I po prostu twoje plemię jest coraz większe? Po prostu chodzi o to, żebyś miał jak największe plemię. Ta no tak, no, plus wiadomo, że tam jest taka ta otoczka fabularna, że, no, że, że są jeszcze dwa inne plemiona, jedno, które włada ogniem, jedno, które jest tam jakieś takie silne. Mhm. No i musisz walczyć z przywódcami Tych plemion Tak naprawdę mhm. I Na Mamucie jeździłeś? Jeździłem, tak I Fajnie się jeździ no. na Mamucie <laughs> Znaczy z tego, z tego co mi dziewczyna mówiła Bo ona, ona widziała mniej więcej jak wygląda Czwórka i grała trochę To mechanika jest taka sama Jak Jak w, w czwórce przy jeżdżeniu Na słoniu no, to domyślam się, że, że będzie tak samo. No, tak, tak, tak, tak. Także no, tylko przekopywali tam dużo części, no, dużo rzeczy z, z, z, z czwórki i wow, mamy tutaj mala. Z tego co wiem, to sporo rzeczy przekopiowali z czwórki. No, między innymi mapę. Między innymi mapę, tak. E, Okej, okay. Michale, graficznie zrobiło to na Ciebie wrażenie? Szczególnie, że nie widziałeś czwórki, więc przynajmniej nie specjalnie. niespecjalnie. Niespecjalnie. Aha. No, może masz po prostu tą starą wersję Playstation 4, dlatego niespecjalnie. No, a niedługo będziemy tak mówić i to mnie. Znaczy, to nie, nie, nie, wiem, nie, nie, nie, inaczej, nie powala. Jest tam parę nie. fajnych smaczków, typu, nie wiem, no jak już jak wchodzisz w te wyższe, wyższe pasma gór, no to rzeczywiście, że to jest fajna opcja, że twój zwierzak na przykład jest trochę zaśnieżony, tak samo jak inne zwierzaki. I, i tak, naprawdę, no z takich więcej za bardzo nie, nie zauważyłem. Ale... Bardzo fajnych jest tam jakieś drzewko umiejętności, coś, bo tam widziałem, że te umiejętności było od Groma i... Tak, tak, akurat z umiejętnościami się postarali, rzeczywiście jest tych drzewek sporo, bo każda osoba, którą jakby, każda z tych takich głównych osób fabularnych, można tak to powiedzieć, nie wiem, postaci fabularnych, Aha. daje ci jakieś, jakieś możliwości na to zbudowy. Mhm. Tam masz jedna ci daje do polowania, ty sam sobie rozwijasz do, do, do, tam, do zdrowia, do biegania, tam jeszcze masz, masz opcję, że możesz, masz sowę, która ci oznacza przeciwników, znaczy ty nią oznaczasz przeciwników, to co jest coś jak lodnetka w czwórce, mhm. tylko że po prostu z lotu ptaka inny tam pozwala ci wytwarzać jakieś nowe przedmioty, tak dalej, także no tego że rzeczywiście jest sporo, to z tym się postarali, nie ukrywam, że drzewko umiejętności to jest, jest zrobione solidnie, ale to mimo wszystko nie rekompensuje jakby tego, co. cały gry. No, mm -hmm. e, no dobra, no my myślałem, że troszeczkę więcej powiesz na, na temat tego prema, żeby nie zapominać. Znaczy że nie Jarasz, wresz... no? Nie, ja się od początku tą gry nie. jadłem. to co chcemy kupować od kolegi w ogóle. E, chciałem przejść. Aha. E, no nie, no. Myślałem, że jest bardziej ciekawsza, ale widzę, że... Nie, ja tak jak pograłem, pograłem i mówię, ja chcę ją te w tym momencie aktualnie na, na, tak z ręką na sercu chcę ją jak najszybciej skończyć i sprzedać. Yy, tak, jeszcze, jeszcze miałem pytanie do tej gry, czy nie miałeś właśnie yy, uczucia survivalu, że na przykład idziesz, idziesz, sobie i widzisz, o, jakieś duże zwierzę, to lepiej ją minę, bo boję się, że mnie zabije. Nie, miałeś, w mm -hmm. sobie, miałeś takie rzeczy? Nie. Tylko jak niedźwiedzia no, spotykał. Też <laughs> tak. nie no Prędzej ja, się bałem ten yy, szay, Mamutów Mamuty są najgorsze Nie no ja mówię najgorszy. niedźwiedź w czwórce A powiedz mi Bo my tak chwilę z Krystianem gadaliśmy Zanim przyszedłeś I, i ja się w sumie nakręcałem Żeby w czwórkę pograć I, i biorąc pod uwagę, że żadnego Far -kraja nie zaliczałem No bo tam jakieś zaległości są to pójść w Primala, czy pójść w twórkę mimo wszystko jednak? Blood ja, ja, ja, Dragon. Yy, ja grałem w czwórkę. <laughs> Blood Dragon. Blade Dragon, ale dla Dragon masz tylko na PS3. Yy, no więc, i pc i się. Okej, więc w, w takim razie yy, myślę, myślę, że z tego co mówi yy, Michał, yy, ja bardziej uważałem Primala za taką odskocznię od Far Crya, yy, coś innego a Far Cry, Far Cry, taki Far Cry, typowy Far Cry to jednak czwórka, moim zdaniem to jednak czwórka, no ja w czwórkę pograłem trochę e, Far Cry jest w porządku, fajnie się w to gra i tak dalej, ja zawsze mam e, ten problem z Far że gdzieś tam w połowie tej gry łapię taką monotonię, że już robię miliony, miliony tych samych rzeczy, trochę jak w Assassinie, No bo takie, ale... takie są najczęściej gry Ubisoftu, jakby nie patrzeć. No wiem, no tak, no, no, są, no nie licząc, są Nie licząc powiedzmy o, o, o, gra Ubisoftu, która mi się naprawdę podobała i nie była Twórka, twórka. tego typu grę właśnie monotonną to był Ghost Decon um, Future Soldier, to jest, to jest ostatnia gra Ubisoftu która, która mi się naprawdę podobała no, jeszcze, jeszcze nie, no, no mają, mają dobre gry. Rainbow Six Siege, e, chociażby, ale nie, e, chodzi o sam fakt, że właśnie Far, Far Cry ma zawsze ten problem, że gdzieś tam, właśnie w połowie mi pojawia się monotonia i taką monotonię nie jestem w stanie przeżyć w Assassinie, bo jednak Assassin jest taki, tam się dużo więcej dzieje, bo to wszystko jest bardziej w skupisku a w Far Cry masz wielką, ogromną mapę i teraz kombinuje z jednej strony do drugiej mi się nawet nie chce, jeszcze te musisz checkpointy używać, szybkie te szybkie przemieszczanie się, bo, inny, bo innego sensu nie ma i nawet nie masz przyjemności za bardzo zjeżdżenia z takich punktów, a w Asasynie jednak mam większą przyjemność, tak czy siak. No tak, z, tak. Z, z zawsze no, dlatego miałbym... na przykład, na przykład no. jeśli chodzi o duże mapy, tak, o których mówisz, no. to dlatego mi się na przykład bardzo podobało to w, w Dying Light gdzie tutaj miałeś dużą mapę ale mm -hmm. bieganie samo to ten Parku sprawiało taką przyjemność, że to aż się chciało biec przez to. No właśnie, no właśnie, no właśnie, no właśnie. No, no i właśnie o tym mówię, tak? No, no pewnie w Far Kraju, w Primalu masz większą mapę. Nie, nie wiem, jak w dodatku do Dying Knight'a, słyszałem, że jest dosyć spory i tam sporo e, jest, rzeczy dlatego dochodzi. jest, dlatego jest to bugi, nie. A, no, no, no, no. I wiesz, no właśnie to, to jest inne skondensowane nie do tego wszystkiego, tak? Tu masz więcej elementów założę się, że w tym Primalu też chociaż w Primalu wydaje znaczy się, inaczej, że ta, nie ukrywam, ta mapa, że mapa, mapa jest być. Mapa jest no taka sama praktycznie chyba jak w tym, jak w... W czwórce. No, w czwórce. Nie wyglądała taka jak w czwórce, ale jednak poruszanie się chyba na mamusie jest wolniejsze niż Jeepem. chociaż... Nie, nie wiem, ja nie, nie jeżdżę nie wiem, że na mamusie w ogóle, bo mamuta nie może sobie przyzwać, nie? Tak na dobrą sprawę. A może chce coś przyzwać i na tym jeździć? Tak, yy, ty jest jeszcze I na tygrysie w tej grze jeździsz, tak? Albo nieźwiedziu. Naprawdę się na tygrysie jeździ w Far o Jezu, no dobra, no, no może kiedyś się jeździło, nie wiem, chciałbym to zobaczyć w ogóle. No to no jesteś, tam jesteś władcą zwierząt, tak, no to możesz wszystko. E, tak, tak, tak, no władca zwierząt, no y, powiedzmy, że, że, że możesz wszystko, tak, więc no, no spoko, no widzę, że bez szału, jeżeli Rafale celujesz, to z tego co słyszę, z tego co widzę po Mikale, to celuję w czwórkę, bo no, tak jak mówię, czwórka jest taką bardziej kontynuacją tego Far Cry'a, a Primal to jest taki no tak. jak Alaspinow, takie coś troszeczkę innego, takie, takie po prostu, jak już, już grałeś cztery części pod rząd w tego Far Cry'a, no to masz to takie trochę urozmaicenie w innych klimatach jesteś, no, ja, ja, ja zawsze sobie to tak mówiłem o tym Primalu, no. Ale Albo już... po prostu poczekaj, aż stanieje, nie? I tyle. Albo poczekaj, aż stanieje, ale już czwórka jest bardzo tania, no. no więc no, to, to już jak chcesz, ja Rafael... Ja ale... ku czwórce. No, więc ja, ja chyba też w czwórkę bym pograł, bo czwórka w ogóle mi się w miarę podobała, tak? No, w pewnym momencie była ta monotonia, ale ale ty tak nie, nie, nie dawkujesz za bardzo gier, więc myślę, że u ciebie będzie okej. Okay. No, więc tak jak słyszeliście, drodzy słuchacze, no prima, ale Michał bez szału, kompletnie bez szału, więc więc jak słyszycie, brama jest bez szału. Więc możecie omijać szerokim łukiem, albo wróćcie sobie do czwórki. Dobra, słuchajcie. Znaczy nie nie, nie powiedziałem, że taką omijać od razu, od razu szerokim łukiem, no to jest jeśli ktoś rzeczywiście jest podjadany na przykład tymi, tymi czasami starszymi, no to, to spoko, nie? On jest, no My Ten parka jest po prostu inny. O, może, może tak to ujmę. No jest. Szczególnie, że nie ma broni e, strzelających żadnych. Znaczy może poza łukiem no pewnie, ale, ale, ale nie ma. Znaczy jak... nie, no masz łok, możesz rzucać idami, możesz rzucać maszugami. A granaty jakieś śmieszne są? W no są jakieś czasach? tam bom bomby jakieś z jakimś gazem, z jakimś, z jakimś, no, jakimś śmieszne, śmieszne. Aha, no, no, no Wszystko w tych czasach. Dobra, <laughs> więc słuchajcie, Primal jak słyszycie od Michała średnio. Okej, okay, dobra, myślę, że możemy go zostawić w spokoju, mamy jeszcze miliardy gier a jak zwykle mało czasu, więc lećmy dobra Michale, bądź dalej przy mikrofonie powiedz jak tam na tym Pyrkonie było Pyrkon, co to jest gdzie to jest, kiedy tam byłeś i standardowo wiesz co mnie zawsze interesuje cena, tak Więc co, co, jeszcze raz co się interesuje? C cena. Ile to, cena, ile to kosztowało, jak tam okay. wyjechałeś e, no, no mnie nic, ale, ale no, to ale powiem nie. później no. e, w każdym razie, no Pyrkon jest to pewnie jak część osób wie, część może nie mhm. jest to festiwal fantastyki odbywający się w Poznaniu e, jest to z tego co wiem największy e, mogę się mylić, ale z tego co wiem jest to największy festiwal właśnie tego typu festiwal konwent tego typu w Polsce e, festiwal, konwent, e, odbywa się od jakiegoś czasu na, na międzynarodowych targach, czyli tam samo, gdzie w tym samym miejscu, gdzie PGA zaczynał, zaczynał w ogóle na początku w, w szkole jakiejś podstawowej, na dępcu, też w Poznaniu, także mhm. rozwinął się dość ładnie. No i oczywiście poza szeroko piętną fantastyką, poza blokami dyskusyjnymi, poza prelekcjami Oczywiście, wiadomo, pełno sklepików z wszelkiego różnego rodzaju dziwastwami, z różnym jedzeniem, właśnie głównie z kultury japońskiej oczywiście, bo to e, dużo fanów mangi tam się pojawia. E, to wiadomo też e, w ogóle świetna rzecz, to, dla której zawsze lubię chodzić na, na pytką, to jest to, że pojawia się Buda z podpłomykami. E, czyli Jeśli ktoś nie wie, to jest taki rodzaj e, e, staro... Z polskiego chleba, takie pieczywa, tylko że u nas jest to tak, na nie jest to tak zrobione, że to jest coś, ale taka mini pizza na, takim, na, pszennym, na pszennym cieście pełno z z dodatkami mięsa lub warzyw, albo i tego, i tego. Mm. Polecam, bardzo, bardzo dobra sprawa. Jeśli ktoś miałby ochotę samemu zrobić, pewnie gdzieś będzie przepis ale wracając do samych atrakcji takich stricte stricte pierkonowych, no to wiadomo, że oczywiście, to, tak jak wymieniłem, prelekcje różnego rodzaju, bo to od, od komiksów, filmów, seriali, po zresztą też blog gier komputerowych, który też się pojawia. Mm -hmm. Ja w tym roku byłem z ramienia Poznańskiej Gildii Graczy, czyli stowarzyszenia, które zrzesza i animuje właśnie społeczność, społeczność graczy na terenie Poznania. I tutaj może się bardziej skupię na, na temacie właśnie gier elektronicznych, bo jakby nie patrzeć, tak jest tematyka naszego podcastu nie ukrywam, że jest to raczej wylęgarnia dla yy, twórców gier indie, jeśli chodzi o Pyrkon, bo, bo tego jest raczej najwięcej. Wiadomo, że pojawiło się duży, paru dużych graczy z tym, że tutaj raczej pod kątem sprzętu bardziej niż, niż pod kątem gier. Yy, duża stefa retro również była. Yy, zresztą, jak, jak sagacją, co od jakiegoś czasu co roku na, na, na właśnie Pyrkonie. Także to się też cieszy cieszy z pełnym zainteresowaniem. Ale z takich fajniejszych rzeczy no to właśnie ci wystawcy gier Indii, którzy no jak zresztą na, na każdej tego typu imprezie, z tym, którzy bardzo chętnie rozmawiają z, z, jakby z uczestnikami. W szczególności jeśli ktoś się dzieli takimi spostrzeżeniami, typu, że, no, że to by się przydało zmienić, to to jest fajnie. Nie? Także to, że można pogadać z takimi twórcami którzy robią gry w wielu przypadkach bardzo zresztą ciekawe, oryginalne których się nie spotkało wcześniej i można oczywiście z nimi pogadać po jakieś Twoje sugestie nie wiem no tak jakby bliżej poznać od, od kuchni tą, tą grę w jakimś stopniu jest dość przyjemne z takich ciekawszych rzeczy, które mnie nie zainteresowały to była ekipa, która jakby zajmuje się VR-em, z tym, że VR-em, który jednocześnie czyta jakby ruch rąk przed tobą. Że po prostu masz takiego jakby cardboarda, jak są od, od Google'a, tylko że na, na telefon jeszcze jest... Telefon jest jakby tylko żyroskopem, z tego co rozmawiałem. Jest żyroskopem, tylko że jakby sczytuję, sczytuję ustawienie głowy. I wyświetla Ci ekran oczywiście, na, wyświetla Ci obraz na na, na soczewki. A jakby przed samym, przed samym telefonem z przodu jest urządzenie, które czyta Ci ruch rąk. Także masz ręce wyświetlane na ekranie. Akurat oni pokazali, pokazywali to na takim demku, gdzie mogłeś tworzyć różnego rodzaju figury, takie bryły, Tam w tym demie był chyba tam kwadrat, mogłeś ułożyć jakiś prostokąt i jakąś taką pseudokulę kęciatą i jednocześnie mogłeś utrzymać jakąś tam grawitację, żeby to wszystko opadało ale mogłeś w jednym momencie wszystkie te obiekty podnieść do góry i one się unosiły, że mogłeś tak naprawdę, jak wyłączyłeś grawitację, no to tworzyłeś sobie tą, tą bryłę, ona Czy... Czy, sorry Michał, ci przerwę, czy możesz mi powiedzieć jeszcze raz, jak to, jak to, będzie się nazywało? Właśnie, kurczę, nie pamiętam nazwy. W tym jest problem. Ok. co? Bo, bo ty to testowałeś na jakimś sprzęcie? Yy, znaczy, to jest tak, że to jest telefon podłączony kablem prostu do komputera. No, no. Yy, I komputer oblicza wszystko, ale, yy, a telefon tylko ci wyświetla obraz i działa jako żyroskop, czyli że szczytuje yy, jak obracasz głowę. Wiesz co ci powiem, bo podobną, bo, yy, wejdź sobie kiedyś w zakładkę VR na PlayStation i bardzo podobną grę yy, Sony proponuje. Ja jeszcze w trakcie tego odcinka powiem ci dokładnie jak ta gra się nazywa i może może wtedy załapiesz ten tytuł, ale mhm. identyczną właśnie też właśnie z różnymi klockami, które sobie układasz i później możesz je właśnie spuścić i identyczna będzie na VR na premierę VR, u wiesz co ja to, też byłeś też znaleźć w międzyczasie znaleźć ten ten mhm. e, e, e, e, no no no, ale e, jak ogólnie VR cały bo te e, ogarę. No sam ja, znaczy wiesz, na jakościowo na ten. Znaczy, bo, bo to na, na, na jakim telefonie testowałeś? To było na S5. S5, S5. Także no to tam szało nie robi, nie, bo S5 miała no tak, full, tak, tak. Full, full HD ekran, Aha. E, Ale oni chcą to wydać ogólnie. E, tam w dość przystępnej cenie, bo tak naprawdę zestaw już z tym z tym właśnie urządzeniem do szczytywania szczytywania e, E, e, e, ruchu rąk, mhm. będzie chyba tam za 5 stówek. No, no, no, no, a a wie. sam VR jakościowo jest, jest całkiem niezły, nie? jeśli chodzi o ten plastik. Powiedzmy. Mhm. Także, także jest, jest, jest moim zdaniem warte swojej ceny. W szczególności, że to jest no ciekawa opcja, że rzeczywiście szczytuje od razu twoje ręce. No tak, tak, tak. To akurat jest fajne. Mhm. Więc testowałeś sobie grę na takim VRze. Coś jeszcze ciekawego yy, Michale miałeś tam? Z znaczy, hmm, ciekawą rzeczą jeszcze była gra, już mówię, bo nawet mam tutaj gdzieś ulotkę od nich, znaczy ulotkę, mm -hmm. Hmm, wizytówkę, Angry John The Game, hmm, gdzie hmm, to jest taki hmm, chyba roguelike, tak można by to nazwać, mm -hmm. gdzie chodzisz kolesiem i... Hmm, Między kontenerami pojawiają się potworki tam. Wiadomo, to jest gra dopiero trochę tak wczesna, dopiero pokazywana. Także, także ciężko jakby powiedzieć, jak to będzie się dalej rozwijać, bo niestety nie miałem czasu z nimi porozmawiać. Ale jest to ciekawe, ponieważ tutaj nie masz takiego tak jak na przykład w... Kurczę, już teraz nie pamiętam, jakie to były gdy z tych rodzajów, bo to nie jest za bardzo mój klimat a tego po prostu strzelasz nie? z karabinów do, do kosmitów i na każdej mapce się pojawiają kolejne jakby kolejne skrzynki no i te skrzynki ci też upgrade'ują w jakiś stopniu a, bo mnie, mnie zawsze interesuje na właśnie takich targach czy miałeś coś takiego wiesz zajemistego, co mogłeś przedstawiać przed wszystkimi czyli na przykład dajmy na to czy mogłeś pograć w Nowy teda w singlu albo... No nie, no bo to czy... jakby nie patrzeć to nie jest, to nie jest yy, impreza stricte na gry, tak? No nie, no nie, no ale y, jako feature czasami jest coś takiego, mm. że wiesz, firma... No nie, nie jest akurat z... na jest tego co nie ma raczej aha, nic, aha, nic takiego... Nie, nie, nie, to, to e... chciałem się dowiedzieć. Chyba w, chyba w zeszłym roku jak byłeś u mnie u nas w sumie i, i mówiłeś to miałeś chyba też podobnie, że, że jakiś tam tylko właśnie takiej indie in the... Gamer. Raczej indie, tak. Znaczy ciekawą opcją właśnie było e, coś zorganizowane przez właśnie to stowarzyszenie Poznańskich Gildi Graczy, że e, żeby jakby wesprzeć tych wystawców gier indie, e, mm -hmm. było zadanie. E, nie wiem, czy wiesz, o co chodzi z na przykład questem. Mniej więcej. Kurde, no chyba wiem. Nie wiem. A... <śmiech> Ale mówiliśmy o, o tym. Z, zorganizowaliśmy, zorganizowaliśmy, coś takiego jak Quest na, na, właśnie na Pyrkonie, że dostawałeś od nas kartkę, znaczy na, na stoisku tego, tej pozańskiej gildii, z nazwami wystawców. Mhm. I każdy wystawca miał naklejki, które ci przyklejał za wykonanie zadania. Przychodziłeś na, do danego wystawcy, musiałeś wykonać zadanie związane właśnie z ich grą, i wtedy dostawałeś naklejkę. I z wypełnioną taką kartą przychodziłeś na, spot, na stanowisko i można było wziąć udział w losowaniu tam nagród, gdzie nagrody były spoko, bo tam miałeś, nie wiem, na przykład bluzę z Division, bluzę z Rainbow Six'a, Siege'a, no jakieś spoko, koszulki, fajnie. gry. I robiłeś te tego... questy, tak? Tak. Mhm. No i na, na przykład, nie wiem, no, u, u jednego tam było przejść trzy poziomy, u innego tam wbić jakiś tam wynik, u innego zabić ileś tam potworków. Także no to, to po prostu zależało od, od, od twórczości jakby Aha, samych, to, to jest samych tak, tych twórców. Fajna promocja dla nich w jakiś tam sposób, nie? No tak, no bo wiesz, że tak naprawdę jak przychodzą ludzie na, na tego typu imprezę, no tak przejdą koło tych G, tak patrzą a, nie chce mi się w to grać w sumie, słabe. A wiesz, że no tak naprawdę jak spojrzysz, no to nie wiesz, czy to, czy to będzie rzeczywiście fajne, a może cię wciągnie, nie, a nóż. Mhm. Także było sporo osób, które właśnie mówiły, że no, no, e, tak to by nie zagrały, a ze względu na, właśnie na to, że jakby jest to nagroda, to im się spodobało to, nie. No tak. Zresztą sa, sami twórcy gier Indii mówili, że jest to chyba jedna z lepszych inicjatyw, jakie do tej pory były, no, jeśli chodzi o gry Indii. Mhm. Także, także to eee, spoko coś jeszcze? Miałeś tam ciekawego? no jedno w tym roku tak tak w miarę aczkolwiek no, nie miałem za bardzo czasu żeby się przyjrzeć też z drugiej strony eee, wiadomo, że no, były i lepsze i gorsze jedną z fajniejszych no to było chociażby eee, taka e, dwóch kolesi którzy chodzili w przebraniach e, z, z, z tego nowego z e, Batmana mhm nowy Batman, nowy Superman no wiadomo zdarzało się parę, parę parę ciekawych, na przykład zielony Hulkbuster w tym roku był i to taki na 2,5 metra może, U. no będzie 2,5 no to ciekawe, ciekawe. Mhm. No, dość fajnie kolej zdobył jeden, widziałem stój Lobo jeśli ktoś nie kojarzy to jest postać z komiksów od razu mówię. No wiadomo, oczywiście tam pełno z LOLa, tak dalej, także to też było, to jest standardem u nas na konwentach. No wiadomo, no, na, na czym oko było zawiesić, yy, wiadomo, też były gorsze i lepsze te cosplaye. Każdy, każdy co się da się je znalazł. Mhm. Yy, chętnie bym się wypowiedział o, o wszelkiego rodzaju tych, yy, yy, tych panelach dyskusyjnych, ale niestety, no, w tym roku akurat nie miałem za bardzo czasu, żeby na jakikolwiek się wybrać ale w, widziałem w rozpisce kilka, kilka ciekawych tytułów, teraz no, niestety nie jestem w stanie przytoczyć no wiadomo, co, co roku jest coś fajnego, coś, coś słabego ale no to mówię niestety w tym roku, w tym roku nie wypowiem się na ten temat mm -hmm. eee, Pyrkon ma 3 dni i tak. pamiętasz Michale, jaka była cena? To, to, to, to... Eee, 3 dniowy 60 e, to mało to, to bardzo mało w sumie, 6 dyszek jeśli dobrze pamiętam, to właśnie było tak 60, mhm. tak 60 na 3 dni, 25 za piątek, 35 za sobotę, 25 za niedzielę, jeśli pojedynczo. Mhm. Czyli ogólnie w porządku. Było lepiej niż w zeszłym roku? Tak samo gorzej? Kurczę, no właśnie i tu jest to, że ciężko mi jest się wypowiedzieć, bo w zeszłym roku byłem jakby jako ten... Yy, zwiedzający po prostu. No w tym roku jednak nie miałem na to za bardzo czasu, żeby tak sobie poprzeglądać. Po no tak, faktycznie, masz szasy. No, no. no to Także też ciężko, ciężko mi to tak, określić tak, tak. w ten sposób. Odbyłeś trochę inny. To teraz byłeś tak bardziej jako... jako Traf... jakby w, służbowo. W może, pracę, tak. No, no tak, tak. No, no to też o No spoko. Yy, polecasz Prykon ogólnie? Yy. Tak, znaczy inaczej, nie, nie dla osób, które chcą rzeczywiście, mm, są stricte zainteresowani grami. Nie, no może bo, grami nie, no to w Bo to nie, będzie, nie będzie to dla nich. Mhm. Natomiast jeśli ktoś jest zainteresowany rzeczą, fantastyką, komiksami, e, mangą, książkami, to jest, jest to na pewno impreza dla niego. Czy A jeśli czy... jest zainteresowany, to no, no, no. słyszał o tym. A były tam jakieś, nie wiem, gazdy komiksu, ktoś mógł coś podpisać, mi na przykład, albo... E... No, Ktoś na pewno. Aha, ale, ale nie orientujesz. Nie, wiesz, to najlepiej, no, ja po podeś po prostu stronę stronę że tam sobie wygooglujesz. Znaczy nie, to, to ogólnie chciałem jako do, do, do podcastu się dowiedzieć, czy wiesz. No nie, no właśnie wie. ja mówię, ja niestety, niestety tak mhm. jak się mówiłem, nie, nie, nie wgłębiłem się aż tak w, e, w rozpisk osób, które tam, tam były, bo mówię, nie miałem na to czasu okej, okay. Dobra, więc słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o Pyrkonie. Pyrkon 2016. Michał był tro trochę bardziej w pracy, ale, ale, ale ogólnie jak najbardziej, możemy polecić tą imprezę. E, słuchajcie, jedziemy dalej. E, dum. Dum, dum, dum, dum. E, beta Duma. E, Rafale, grałeś w Duma? No, pograłem chwilę. Nie będę ukrywał, że nie do końca jest to mój klimat, bo, bo ja nie jestem takim mocno multiplayerowy, no a była beta jednak. Aha. Jednak na, na trybie, no tak, tak, wiesz, tak, tak. multiplayer ja tak trochę bardziej liczę na, na ogranie fabuły. W singi. No. A y, po, powiedz mi, y, bo ty plusa nie miałeś i co? I udało ci się pograć w kometę? Tak, nie było problemu. Czyli ona była był ona była było była otwarta i można od do wszystkich. Ale, no tak, tylko że w multiplayer ogólnie nie działa bez plusa. No jak nie działa? Tak ogólnie. Ale no na, na becie działał, no nie wiem jak to tam miało aha, działać, aha. miało czyli, wyglądać, ale, czyli... ale działało. O, no, no to w porządku. Eee, ty, Michale, pograjesz też w duma? Eee, tak, przez godzinę próbowałem się wbić na jakiś serwet. to fajne, strasznie... świetna zabawa. Eee, Ciąg, mnie, mnie ciągle okay. wywalało serwetu. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. ja, ja zaraz wam powiem co chodzi. No, ale, eee, ale pograłeś w końcu? Udało Ci się? Nie? Nie, Nie no mówię, przez godzinę mi wywalało A serwerów. możesz mi powiedzieć, kiedy, kiedy w niego próbowałeś pograć ogólnie? Eee, Puh, sobota rano? W sobotę. Aha. Ja w sobotę dobra, gdzieś wiec... po południu, ale tak w ciągu dnia, mm. nie wieczorem. Mm -hmm. e, no ja w tak. sobotę tak przed dwunastą się dobrze pamiętam. E, Okej, okay. dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o Duma. E, beta Duma była fajnie, każdy mógł pograć, na początku ci co kupili tylko Wolfensteina, dostawali kot i mogli zagrać, chyba nawet to jeszcze była alfa, e, czy beta już, już nawet się nie orientuje. E, wiem, że później była beta dla wszystkich i można było sobie pograć, jak słyszycie, Rafał pograł. Więc słuchajcie, ja też pograłem. To jest tytuł, na który niewątpliwie czekam, czy czekam dalej. Różnie. E, powiem wam tak. E, jeżeli chodzi o te dostanie się na serwery, to mieliśmy w tej becie dwa tryby. Jeden to był taki team deathmatch, tak? E, dwie drużyny naprzeciwko się, e, siebie i mieliście drugi tryb który był jakiś wiecie co, dokładnie go nie przetestowałem bo nie mogłem się w niego wbić, ale wiem, że jeżeli wybierałeś ten tryb, to nie mogłeś to był problem z połączeniem i wiem, że jeżeli robiłeś randoma to też był problem z połączeniem, więc najlepiej, bo random, czyli raz ten tryb, raz ten tryb, czyli najlepiej w tym, w tym, w, te, w tej becie, jak zauważyłem, obrać tylko team match i w sumie nie miałem jakichś większych problemów z dostaniem się na serwery. No ale to jest beta, jeszcze w miarę można im to wybaczyć. No słuchajcie, no ja to odpaliłem, no, no, i właśnie, no, Dum, Dum, tak, wielki Dum, wraca fajnie, niefajnie, klimat, nostalgia, jakieś tego, tego typu rzeczy. Słuchajcie, jest średnio, ogólnie póki co jest średnio. Przede wszystkim raziła od samego początku, tak, gram, patrzę, jakaś tam postać, ok, no dobra, fajnie można zrobić postać, ale klasy, klasy. Słuchajcie, nigdy nie było czegoś takiego w starożytnych gierkach. Jeżeli trzymamy się, to staroszkolnych gier, no to się trzymajmy już tak do końca, tak? Wiemy, że więcej jest casuali teraz niż hardkorowców. Sporo ich przynajmniej jest i może dla wprowadzenia ich pozostają jakieś tam nowe mechaniki, ale mimo wszystko, moim zdaniem klas nie powinno być. Ale Mamy te teraz klasy, klasy przecież one są tylko na zasadzie wyposażenia i one nie są w każdym tak. trybie, bo my mieliśmy te dwa tryby tak, tak, udostępnione, tak, tak. No, ale, ale w połowie trybów w ogóle nie ma tych klas i, i musisz sobie tam sam biegać, szukać broni. Chcesz mi powiedzieć, że grałeś w tą Tombetę Duma i nie, nie miałeś klasy i szukałeś sobie broń nie, po mapie? Nie, nie. Powiedziałem, że my mieliśmy te dwa tryby udostępnione, ale czytałem o tym, jakie tryby mają być udostępnione i ogólnie nie jest tak, że klasy są we wszystkich trybach. Aha, no to o Boże, no to super, no bo to ura uratowałeś mi życie, bo ja pograłem w te, właśnie w tą w tą betę i no nie miałem tam takiego no, możliwości. To by tak? chodzi przede wszystkim tam... o bronię, tak? Tak, no właśnie, tak chodzi, właśnie... W... właśnie o to mi chodzi, właśnie no o to mi chodzi. Te bronie są w... Dobrze. w konkretnych trybach, nie? Te klasy. No tak, tylko, że wiesz, masz dajmy na to te dwa tryby w tej grze, tam dwie mapki, dajmy na to, jest jakiś normalny tryb Team deathmatch więc od razu sobie myślę, no Fajnie, Team death match, No, a tutaj okazuje się, że masz jakieś tam klasy, także tych broni nie zdobywasz tam na mapie, jak zawsze było. O shotgun leci wszyscy do shotguna, czy wszyscy w jedno miejsce, żeby wziąć tą broń, bo ona się za 20 sekund pojawi. Nie. E, tutaj masz klasę, w której już masz te, dajmy na to dwie podstawowe bronie, tak? Bo je sobie możesz później e, w zmieniać jak chcesz i nie, no sobie robić tą to klasę. I tam no i to, i to by było fajne. I różne jakieś tam inne te wymysły. No, no o tych trybach poczytałem, poczy to by były całkiem ciekawe. No. Brzmiało hmm. to całkiem. E, Okej. Okay. Tak, e, mam nadzieję, że tutaj nie, za, mm, nie zawiodą, aczkolwiek e, po tej becie, tak? Po tej becie stwierdzam, że nie wiem, czy coś takiego wystąpi, więc załóżmy domyślnie, że nie wiem, a po becie widzę, że nie, więc e, mam nadzieję, że po prostu w pełnej wersji będzie właśnie to, o czym mówisz i będzie można e, właśnie robić sobie te randomowe bronie. Dobra, więc to. To jeżeli chodzi o to, słuchajcie, kolejną rzeczą, którą wprowadzi dosyć nowa rzecz, pierwszy raz chyba w, te, w tego typu rzeczach, że mieliście tam takie półminutowe albo minutowe perki. Nie wiem, czy zauważyłeś, Rafale, że na przykład przez, dajmy na to, pół minuty albo przez minutę widziałeś życie przeciwnika. I to później się zmieniało. To się nazywało na... jakoś, Boże to były perki no, ale... chodzi ci o te mm, tak tak tak, moduły, tak tak tak tak tak o o, dokładnie o, o te te no, perki raczej są w w standardowych kolach, czy, czy ten, ten, to to działa na tej tej zasadzie. zasadzie. To jest akurat nowość. No, nie wyszło im to najgorzej. To jest jakieś to urozmaicenie. Bardziej, tak, tak, tak. A bardziej ta kwestia tego demona, wiesz, uderzyła, bo, bo nagle... No kur, się ...ogarnąłem, że, no. wiesz, jest na... mówi tam, zapowiada y, narrator, że, że, że, że pojawia się gdzieś tam runa demona. Ja mówię, kurwa, jaka runa demona? O co chodzi, nie? Wiesz, za chwilę mi tutaj runa demona tam, czy tam demon pojawił się na mapie i, i wybiega jakiś kaszalot, wiesz, i, i zaczęła napierdzielać. A dodatkowo sorry, ale design miał strasznie słaby i jeszcze wiesz postacie w multiplayerze mają taki charakterystyczny styl biegania, że po prostu no, tak, do, biegają taki dokładnie taki, tak, tak, jak tak, tak, tak. ktoś im strzałkami powie, a nogi tego nie oddają i on po prostu się przesuwa, jednocześnie gdzieś tam nogi wykonują jakieś ruchy niespójne gdzieś tam się obraca jeszcze, to wszystko wiesz, próbuje jakoś algorytm graficzny wyrobić i ogólnie to wiesz to, to słabo wygląda ten demon, na pewno nie nazwą go demonem, tak? Nie wiem. Tak, tam, tam, tam jeszcze zauważyliśmy że demona, demona będzie można sobie wybrać tak? więc tam będzie pewnie parę tych ty demonów nie, to, on, tak ja też gdzieś my... widziałem jakieś grafiki jego, tych jego demonów będziesz... w ogóle no, nie? No. No i, i spoko no, ale to, to nie zmienia faktu że kurczę jakoś to wyglądało słabo no nie wiem nie, nie, nie mhm. podobał mi się w ogóle mnie odrzuciło, no, ale ogólnie dynamika, dynamika strzelania i, i, i to wszystko jest, jest całkiem spoko tak, więc słuchajcie tak, coś jeszcze chciałem powiedzieć, dynamika jest duża, sporo osób twierdzi, że jest za wolno moim zdaniem nie jest za wolno znaczy moim osobistym zdaniem nie jest za wolno szczególnie, że wszystkie te multiplayerowe strzelanki są stosunkowo wolne, więc Doom jak na konsolę, jak na to, że obsługujemy go padem wydaje się i tak całkiem szybki, w związku z tym i tak jest całkiem nieźle Dami w tym kierunku no właśnie dla Ciebie jest za szybkie, a, a, a, a dla mnie jest, jest taki właśnie w sam raz. Nie, dlatego mówię, że jakby e... był szybszy, to mu w ogóle nawet wiesz. No tak, tak, tak. Ja jeszcze zauważyłem w ogóle, że jak gra, grałem w team, w team Deathmatch, a trochę, trochę pograłem tam do chyba 5, 6 poziomu doszedłem, to e, z, można było zdobyć jakąś zajebistą broń, na planszy. I miałem tą zajebistą broń, ale szybko zginąłem i nawet jej nie przetestowałem. Ale wiem, że jakąś tam ekstra broń można gdzieś tam zdobyć na planszy, ale nie wiem, jak ja to w ogóle zrobiłem. Ale tak czy siak jest parę takich smaczków, to bardzo dobrze. Wiem, że plansz ma być odgroma i no właśnie, skupmy się teraz Rafale na dwóch rzeczach, bo dum sobie myślałem, fajnie, wyjdzie Doom, odświeżą duma będzie coś nowego, może troszeczkę wprowadzają, a w multi ale za bardzo nie muszą, ale, ale będzie ta ładniejsza grafika, będzie to wszystko ładnie wyglądało, będzie to fajnie chodziło. Fakt faktem, mamy, dajmy na to te full HD, fakt faktem, mamy 60 klatek, fajnie, ale to nie wygląda za dobrze. Tak, nie, nie, to w ogóle nie, nie robi. To, to nie robi, to, to, to w ogóle nie wygląda. Nie oszukujmy się, no, no spokojnie pójdzie nam to na PlayStation 4. Nie trzeba kupować 4K. Ale słuchaj, Przynajmniej ale dla tej gry. Ja się zastanawiam, no. czy to nie był aspekt, y, trochę tej planszy, która tam była. Mm. A I, ja on... ogrywałem drugą planszę, bo tam są dwie okay, plansze. Okej, okej, okej, ale chodzi no. o to, że to jest, wiesz, to jest też taka specyfika trochę gry w, w multiplayera, bo jednak, w momencie, kiedy ta gra jest taka dynamiczna, to nie za bardzo masz możliwość się tam, wiesz, zwrócenia uwagi na jakiekolwiek detale i szczegóły, które tam są. I z mojej perspektywy to zawsze gdzieś single odkrywał jakieś takie możliwości, żeby docenić graficznie. Tak jak były te trailery pierwsze nawet tego Duma, to to te trailery mi się bardzo podobały, no ale one tam pokazywały powiedzmy wiesz, lejącą się krew z potworów, plus jakieś tam gry świateł i tak dalej. powiedzmy, To nie była mapa multiplayerowa, detmeczowa, tylko tylko jakaś tam powiedzmy zaprojektowana plansza do, do gry i ona potrafiła zrobić to wrażenie. Nie? A, a detmeczowe mapy, no moim zdaniem trochę jednak, wiesz, trudniej na nich jest jakąś taką zrobić y, graficzną, wiesz... Y, Wrażenie, ale faktem że one były takie ciemne, tak nie robiły. Wow, żadnego nie było. Tutaj na pewno nie można powiedzieć, że Dum będzie grafiką robił. On, on musi mieć inne jakieś mocne strony, inne aspekty. Tak. Nie, nie wiem czy, ja, ja przeglądałem wcześniej filmiki, w singlu e, grafika jest zdecydowanie ładniejsza, przy, przynajmniej na, na, na tych trailerach co są w internecie, na tych gameplayach e, tak czy jak, e, bardzo fajne są te finishery, e, właśnie nie wiem czy wrzucałem, może wrzucałem na, na, na, na naszego facebooka bezimiennego e, a może nie, widziałem gdzieś bardzo fajny filmik właśnie 30 różnych e, śmierci właśnie w dumie multiplayer i faktycznie można tam na fajne sposoby bardzo zabijać. Więc to jest fajnie urozmaicone. Oczywiście nawet o tym nie wiemy, ale, ale jest duży wachlarz morderstw. Słuchajcie, i chciałbym może tak na już na pomału na zakończenie, bo to w sumie beta, a, a na pewno kupię na premierę i na pewno będę męczył tą grę i chyba ją bardziej hejtował niż w nią grał. Chciałbym powiedzieć o najważniejszej rzeczy, która którą no nie chciałem nie, nie chcę powiedzieć spierdzielili to powiem spierdolili e, Rafale czy grałeś może w polską wersję Duma? Boże on jest tragiczny ten lektor już wolałbym tak. naprawdę żeby wzięli tego wiesz co tam na, na te reklamy jakieś tam podkłada głosy wiesz na Dokładnie. TV4 albo coś w tym stylu to by było 100 razy lepsze każdy robiłby to lepiej Słuchajcie, tam mamy, tak jak wiadomo, weźmiecie coś, weźmiecie jakiegoś rapa, jesteście pierwsi, ktoś was zabije, no to jest tam jakiś, jakiś komentarz w stylu, dajmy na to prowadzącego, tak jak zawsze macie w tego typu grach, właśnie w Quake'ach czy, czy w Unrealach, że ktoś tam komentuje to wszystko, tak? No i tutaj mamy polski głos. Słuchajcie, no jakiś koleżka, ja, nie, ja w ogóle nie, nie wiem skąd oni go wzięli. Ale no robi to strasznie, no robi to strasznie, no, no, no nie wiem, no każdy na świecie lepiej by to nagram. No no naprawdę każdy. On, on ma na to wywalone, on chyba po prostu czyta tekst, bez żadnych emocji, w ogóle po prostu mówi tak, żeby mówić brzmi to bardzo słabo, ja nie wiem, czy oni w ogóle słyszeli to wcześniej, no, czy nie no przecież czy to przechodzi z, przez jakąś z pierwszego no, no, anegra wiesz, no. ten lektor jak, jak te monster Kile wrzucał, czy jakieś inne wiesz, teksty, to po prostu wiesz, aż do dzisiaj ciarki, wiesz na, no na plecach no i dokładnie, to ci jeszcze wiesz, wiesz. tutaj, kurde, w ogóle tego nie ma ja pamiętam, że po prostu, wiesz grając wtedy, nieważne, czy z botami czy, czy czy jakoś tam po sieci z kimś w sensie po polanie bo, bo raczej to na internet jeszcze przy tym pierwszym Andrilu było za słabo to po prostu wiesz marzeniem było to żeby wiesz strzelić wiesz cztery albo pięć headshotów żeby po prostu ten lektor jeszcze wiesz lepiej tam zawył nie wiesz najlepiej jeszcze jak głośniki jakieś były podpięte bo to po prostu podkręcało cię tak na maksa, że że, że wiesz w furię wpadałeś nie a a Dokładnie, tutaj no. kurde no spoko wiesz Pierogi w Biedronce 5,99. <laughs> e, dokładnie tak. E, Aż tak fatalnie? Tak, na, naprawdę tak fatalnie. Słuchajcie, jeżeli ktokolwiek zrobił e, priordera na tego Duma, nie wiem, wstrzymajcie się, wycofajcie to, znajdźcie sobie najlepiej Duma, żebyście znaleźli na Amerykę albo na Australii, chociaż nie wiem, czy tam nie zabroniona, ale po prostu nie na Europę, bo obawiam się, że każdy tytuł e, w Europie może nie mieć opcji zmiany tego i będziecie grać w polskiego Duma i skrzywdzicie sobie. Wyobraźcie sobie, że no nie przykładam wagi aż tak do dubbingu. Fajnie, że jest i chyba każdy gracz stwierdzi, że fajnie, że jest dubbing, tak? Ale tu jest kompletnie niepotrzebny. Kompletnie niepotrzebny, no bo, no bo no, no do multi to w ogóle, no może do, do tej fabuły będzie będzie spoko, ale ale do multi kompletnie jest niepotrzebny i on psuje wrażenia z gry. Słuchajcie, no jeżeli gra może dostać 7, to z, z dubbingiem dostaje 5 i to są dwa punkty, które dużo tracą, bo jest taki zjebany dubbing. Więc, jeżeli... Chcecie kupić sobie duma, to najlepiej za Europę, albo dowiecie się, czy w Europie będzie możliwość wybrania języka na inny, albo na przykład ja, jak ja mieszkam w UK, to czy ja będę miał możliwość kupienia, żeby nie były polskiej ścieżki dźwiękowej, ze względu na to, że mam polskiego yy, stora, znaczy PlayStation, konto i ogólnie. Bo sobie spierdolicie grę. I ja wiem o tym, nie chcę grać w polskiego, i nigdy w życiu nie, nie zagram w polskiego. Już wale te, te tłumaczenie czcionka i tak, tak wszystko to omietowali, ale no, no ten lektor jest kompletnie zły. I nie mogłem w becie go zmienić na angielski, a na pewno. Może w wersji, wiesz wybór, To to jakby było kilka głosów eee, no jeszcze do no, wyboru. Żądam no no, nie, nie tak ma dużo Kurde, no nie wiesz, no nie do Kurde, no nie ma. w 4, 4 lata nagrywali ścieżki dźwiękowe, mogliby kurwa tutaj nagrać ze trzy różne, eee, i do, do wyboru pod twój gust, nie? Dokładnie. Powiem wam, że to, to tak psuje imersję, jak wyobraźcie sobie teraz, jakbyście grali w Mortal Kombat, które macie po polsku, i teraz byście mieli wykończ go, wykończ go, i robisz mu fata Fatality. No, no, no to jeszcze może by brzmiało, no okej, okay, Chyba ale, chciałeś dowiedzieć no, się, Rostowski tam powiedział. A, no to teraz kopnij go w tyłek. No, tak. tak. Więc słuchajcie, no do niektórych gier niech lepiej zostają te oryginalne rzeczy. tu akurat, no to, to by się super sprawdzało, szczególnie, że to są proste słowa, tak? No, więc słuchajcie, no z dumem jest różnie. No, no ja, ja miałem nadzieję, że to będzie właśnie taka nowa generacja, że to fajnie wejdzie, że, że tu, tu jest wszystko świetnie. No ten multi troszeczkę mnie zaniepokoił. Oczywiście, że kupię, oczywiście, że kupię na premierę, oczywiście, że będę w to grał, oczywiście, że będę się przy tym dobrze bawił. mimo wszystko, że wygląda to tragicznie, znaczy tragicznie, może nie tragicznie, no ale stosunkowo słabo. Fajnie, że ma też 60 klatek, ale, ale kosztem mocne, mocno słabej grafiki, dosyć mocno słabej. No Zobaczymy na premierę, no, nie ma co wrócić się z fusów, myślę, że z tego co widziałem, to no niestety... Ta beta więcej osób od niej się odbiło niż przyciągnęło, tak? Aczkolwiek e, twierdzą, że musieli jeden dzień przedłużyć betę, tak? No nie wiem dla kogo, chyba właśnie dla takiego od Michała, bo myśleli, że Michał może wróci, ale Michał jednak nie wrócił. I dalej nie mógł się wbić i miał to w dupie w sumie, ale doskonale go rozumiemy, więc no Doom, mam nadzieję, że będzie dobrym tytułem. No i ja i tak na niego czekam, bo nie mam alternatywy tutaj żadnej. Chyba, że to jest Halo, ale nie mam Xboxa, a Halo jest w sumie wolniejsze dużo, ale no, no lubię tego typu strzelanki w kosmosie, więc... Więc y, zobaczę. A Planet Side 2 w sumie mnie nie jara. Dobra, więc y, myślę, że to tyle o dumie. E, słuchajcie, chciałbym tylko powiedzieć słówko o Battlebornie. E, ogarnialiście też było do darmo beta No nie, ja nie. Michał? Nie. Michał nie. Tomek? Nie. Dobra, e, Tomka nie ma, sorry. E, Michał, Rafał nie. Słuchajcie, ja o tym nie będę dużo mówił. Wszedłem MMO e, MOBA, tak? E, MOBA od e, Jeerboxów, czyli od e, twórców Borderlands, -a, więc wow, może być fajnie. Wszedłem... Miliardy postaci, w tej becie miałem chyba 10 do wyboru, tak? One tam miały to oczywiście tą taką swoją stylistykę rysowaną, taką w miarę fajną. Słuchajcie, wybrałem pierwszą są postać, jakiegoś. Nie wiem, dziwnego robota z czterema łapami, który coś tam strzelał i unosi się w powietrzu. No nie wiem, jaki, jakiś taki dziwny twór. E, drużyna 5 na 5, ruszyliśmy, jakaś ogromna mapa. E, ja sobie strzelam do przeciwników, w sumie po prostu strzelam, bo mi wyskakują, zabijam, w ogóle tam nawet dobrze mi idzie. Jakiś drugi, trzeci, czwarty, piąty level, dodaję sobie te statystyki i stwierdziłem po tym piątym levelu, nie, wyłączam to, to nie jest gra dla mnie więc to tyle no to nie jest gra dla mnie, więc ja nie będę o tym mówił, myślę, że fani MOBA mają mało mob mają bardzo mało wybór na PS4, więc mogą zobaczyć, szczególnie, że Gearbox robi dobre, do, dobre gry, ja po prostu nie wiedziałem, co tam trzeba robić, tam trzeba się pewnie wszystkie uczyć, mechaniki, co trzeba robić, w ogóle tam są jakieś dziwne te tryby, no ja jestem zielony w temacie mob i, i w sumie chcę pozostać, bo, to, bo, bo, bo to, to nie są gry dla mnie. Wiem, że niektórzy nie, gra, nie zagrają nigdy w FIFA, ja nigdy nie zagram w moba, bo to nie jest dla mnie. No i w sumie tyle, więc ja to wyłączyłem, ale, ale ch chyba, chyba będzie ok, no nie wiem, ale, ale bez szału, przynajmniej nie dla mnie. Jeżeli nie lubisz mob, to nie polubisz. O, tak powiem. E, ja nie polubiłem. E, dobra, e, Michale, bo ze względu na to, że jesteś z nami, to jeszcze powiedz nam o tym Just Causcie e, 3, bo wiem, że jara mm. się tym tytułem i grałeś we wszystkie części. Dobrze pamiętam? Wszystkie nie. W dwójkę grałem. No wiem, I, pamiętam i, właśnie, że w dwójkę grałeś. I to dość długo. No wiem. I, na I w jedynkę nie grałeś. No nie, aczkolwiek mam gdzieś tam na Steamie, ale Oho. Nie odpowiem. To jest, to jest tak jak z ty, ty z tym cofnięciem się do, do Uncharted 1. Ha, ha, ha, ha, czyli jednak <laughs> występuje to u ciebie, tak? Widzę, że występuje jednak to u ciebie. No dobrze. Czyli jesteśmy w domu. No dobra, no więc jak tam trzecia część, trzecia część. Z tego co pamiętam to Tomek coś tam chwilę mówił, że pograł i strasznie się od tego odbił. Ba, on to nawet wrzucił na Twitcha i on filmik miał, nagrywał to i doskonale to pamiętam, nawet ja chyba oglądałem to. Tak czy siak, jak wiem, że się troszeczkę od tego odbił, i długo w to nie pograł, a wiem, że ty pograłeś troszeczkę dłużej, więc możesz na. Znaczy, ja ogólnie, ja ogólnie traktuję tę grę jako taką odskocznię od no tak, wszystkiego innego. Tak, tak, tak. tak. Wszystko e, na luzie... Bo ty nie, grupie, nie no. jest gra rzeczywiście, żeby przysiedzieć i nie wiadomo ile w to grać, mhm. bo fabuła tam jest szczątkowa, tak na dobrą sprawę, z tego co, z tego co wiem, bo nie, nie przyszedłem tej gry jeszcze. Mhm. E, ale... To nie, to w to się nie gra tak, tak, dla fabuły nie wiem czy widziałeś czasem jakieś tam gify się od czasu do czasu pojawiają w internecie właśnie do czas to takie rzeczy, jakie tam ludzie odwalają to to jest, przychodzi ludzkie pojęcie to jest piaskownica jaką, jaką powinna być piaskownica masz dużo pojazdów masz cholernie dużą mapę zróżnicowany teren dużo rzeczy do roboty tak na dobrą sprawę hmm. Jak um. w grach od Ubisoftu, no? <laughs> um, czekaj, bo mi teraz wybije z tytułu A, no. i najważniejsze. Zajebiste wybuchy. Nie są fajne wybuchy, są po prostu zajebiste. Mm. Tak, tak na dobrą sprawę. To jest gra chyba z najlepszymi wybuchami, jakie kiedykolwiek widziałem. Mm, więc, czy. bo mówię, że w dwójkę grałeś i to nawet sporo. Więcej, mhm. coś, poza graficznymi aspektami, bo, bo mhm. widziałem, w w sumie ta trójka całkiem dobrze się podoba. Znaczy, na co, no jest, jest, jest sporo, tam... bajerów, sporo bajerów dołożonych, Aha. typu, no, ten wingsuit, tak, ten ten, ten, ten, kostym do latania. Tak naprawdę, na dobrą sprawę, jesteś w stanie nim przelecić każdą wyspę, od, z jednego konta na, na drugi, dość szybko, przy użyciu, właśnie, tego, tego stoju i kotwiczki, która jest domeną, jakby, tej gry no no fajna opcja właśnie z, z tym, że masz w końcu nieograniczoną jakby ilość ładunków wybuchowych bo masz takie po prostu ładunki do podkładania, takie miny jakby które detonujesz kiedy chcesz mm -hmm. i tak naprawdę możesz, możesz je dostawać na czym, na czym chcesz trochę słabo jest to zrobione, że drzewko umiejętności co prawda, są mega rozbudowane, bo to, jest, to jest też fajne ale Strasznie długo zajmuje zdobywanie punktów do, do ich rozbudowy, jakby. Bo tam musisz przechodzić jakieś wyzwania, za które dostajesz trybiki, i za ileś tam trybików sobie odblokowujesz kolejne umiejętności, jakby. I masz tych drzewek umiejętności chyba z 8 albo więcej. Każda, każda jest od czegoś innego. Każde drzewko masz od, od samochodów, od samolotów, od helikopterów, od zdrowia, od bomb, od kotwiczki, od. Nie wiem, od czego tam jeszcze odłodzi. Już nie pamiętam tego wszystkiego. Ale to jest, to jest naprawdę rzeczywiście rozbudowane. Co tam jeszcze z takich ciekawszych rzeczy? A, i jest, tak jak mówiłem właśnie z tą kotwiczką, jest, jest ona rozbudowana tyle fajnie, że możesz przyciągać teraz do siebie dwa przedmioty. Nie, nie tak, że przyciągasz tak naprawdę tylko siebie do, do czegoś, tylko możesz potrzepić jeden koniec kotwiczki pod jedną rzecz, drugą pod drugą i możesz je ze sobą połączyć i, i takich kotwiczek no można tam no ja aktualnie mam dostępne cztery także no nie wiem na przykład stoi, stoją tam e, e, osiem transformatorów ze sobą to na przykład łączysz je po przekątnej jakoś tymi kotwiczkami, żeby je zniszczyć po prostu e, odpalasz żeby one się ściągały do siebie transformator tak, w jedną papkę nie, I wszystko wybucha dookoła. Także ogólnie, jeśli ktoś y, lubi y, twórczość ma Michaela Beya, to gra jest dla niego. Jak najbardziej. Mm -hmm. e czyli e dużo lepiej więcej i, i ogólnie. Tak, I wybuchy. I wybuchy. E Spokoj. Znaczy, e z tego zapamiętam, Tomek to się tam żalił już już nie pamiętam na co. Szkoda, że go nie ma. To byś mógł sobie z nim. To byś, to byś e, mógł zobaczyć, co mu się tam ostro nie podobało i ewentualnie bronić tą grę. E, no, ja wiem, że to jest e, po prostu GTA, z tym, że możesz robić e, faktycznie wszystko i, i, i powalone rzeczy również, więc więc spoko. E, nie jest mój tytuł. E, słuchajcie, e, i jeszcze Rafał, Rafa, chciałeś powiedz... powiedzieć o tym... Uncharted, Powiedz... no dobra, no. Znaczy właśnie nie wiem, czy będę chciał coś więcej powiedzieć, bo poleciliśmy tak na początku dosyć mocno z tym. No, no, dlatego chciałem się ciebie spytać, czy chcesz jeszcze coś tak, dopowiedzieć? No, tak, do tego, tak. Czy... Przypomniał mi Michał o tym Uncharted, znaczy o tym Just się ostatnio było głośno o Division, jeszcze dzisiaj omawialiśmy Far Cry'a Primala i jeszcze przecież niedawno wyszedł Rainbow Six, tak, którym się też tak zachwycasz i jakby nie patrzeć jest dobrą Cały grą. Cały czas. Siege. Siege, Siege. O, no, Rainbow Six, A, tak. Orgazm, orgazm, Rainbow Six. No tak, tak. O, I, o, oczywiście, no. I co my tam jeszcze mieliśmy w międzyczasie? No jeszcze jakby nie patrzeć było Unity, nie wiem kiedy ono wyszło, nie pamiętam teraz, ale myślę, że też... Nie, no... no. Z dwa lata temu, rok, dwa. Znaczy nie, nie sorry, nie Unity, tylko ten nowszy Assassin's Creed. Syndicate, No to Syndicate w zeszłym roku, no? No, no, pół roku temu i tak sobie myślę, że cholera, ale Yubi przez ostatnie pół roku wydało bardzo dużo gier. No i w sumie bardzo dobrych tytułów i tak tym po prostu mega i tak, kurde przez długi, długi czas, długie lata w zasadzie no Yubi traktowałem jako takiego wydawcę, gdzie odcina kupony i coś tam wrzuca, ale powiedzmy no nie jest to czołówka na pewno i mhm. wszyscy się bardziej, powiedzmy, nie wiem, wyczekiwali na to, co pokaże Konami, co pokaże Bethesda, co pokaże jakieś tam, wiesz, inne, yy, inne jakieś studio, tak? A tutaj, wiesz, wydawca. No, w Ubisoft, to tak jak wszystko od elektronikarców i, i jakieś tam, wiesz, kuponiki odcinania, oni kurde, ostatnio naprawdę cholernie dużo dobrych tytułów wydają. Tak, Coś tak, się tak. Co się tam tak. dzieje z u Francuzów. Kom kompletnie się z tobą zgadzam i, i bardzo dobrze. Nie, no, mnie też e, to cieszy, ja, się, ja się z tego bardzo cieszę. Należy, mhm. należy im się jakieś słowa uznania, bo też niejednokrotnie ich jechaliśmy. No, ale no to myślę, że każdego twórcy, no są takie, to, to e, kiedyś, kiedyś kolega mi powiedział bardzo fajną rzecz, że e, dla niego najlepszym studiem deweloperskim w ogóle, jakie istnieje, jest Blizzard, tak? Bo mówi mi tak, Blizzard jak zrobi grę, to zrobi ją naprawdę dobrą. I tutaj mi przytacza StarCrafty, Warcraft i Diablo, nie? Ja mówię, no tak, ale jak Blizzard robi grę jedną na 5, 6, 7 lat, no to, no to fakt, fakt, fakt to ma tyle czasu, że ta gra musi być dobra. No sorry, no dziwne, żeby jedną grę robili tyle lat i ona była słaba. No, no dokładnie, a Więc weź tu 6 gier w roku to też... pół roku, czyli tak naprawdę jedną na miesiąc. Dokładnie, nie? No, no, no, no, to ile no właśnie, no, no właśnie musi to być? jest... One oczywiście mają tam zbliżone do siebie jakieś elementy mechaniki, ale ogólnie no to są różne gry, tak? Nawet nawet dwie gry z kategorii tą Clancy wiesz, na jednej licencji niejako się yy, wiesz od siebie no, diametralnie różno, różnią i obydwie są no, no, hitami, no, jedna bardziej doceniona, druga mniej przez fanów, ale ale obydwie są świetne, nie? Kurde. To to jest tak, tak, dobry tak, tak, sygnał. Tak, tak. Y zdecydowanie się z tą zgadzam. No, Yubi po prostu tro, trochę się nauczyło, ogarnęło. Teraz już z assassinem nawet robi przerwę. Zobaczy, że w tym roku nie będzie assassina, bo, bo chcesz, żeby zrobić. prezesa, czy, czy coś takiego? Coś, nie, nie, nie? A, nie mam pojęcia. Wiesz co, ja w tym nie siedzę. Słuchajcie, robi przerwę w assassinie, tylko ze względu na to, żeby przyszły, by miał po prostu lepszą jakąś. No, no, no, no rozwój, się no, robić. Tak, też się sprawdziło i w sumie Mit Speed już nie wychodzi ta się jak co roku, tylko już, już dłuższą przerwę chłopaki mają i dłużej to szlifują. No, więc tak, słusznie Rafale zauważyłeś. Więc jak tam z tym Unchartedem twoim? Coś tam ciekawego zauważyłeś? Coś chciałeś dopowiedzieć, mówiłeś? Nie, już nie Traca. chciałem nic dopowiedzieć. Chciałem, aha, aha, chciałem dobra. w sumie wyczerpaliśmy temat na początku, planowałem wcześniej właśnie tak, tak to przeciągnąć na później, mhm. a, a rozwinęliśmy temat na początku, więc do tego już nie wracam. W każdym razie jak ktoś okay. by się zastanawiał. Yy czy nie warto, no to jest chyba ostatni moment dobry, żeby odświeżyć sobie kolekcję i, i w sumie jest to naprawdę warto zrobić, bo ja się już po prostu tak nakręciłem na premierę czwórki, że i dodatkowo jeszcze będę miał chyba wsparcie w jej zakupie po prostu przez to, że gdzieś tam się wspólnie w tą, w tą fabułę wkręciliśmy, więc mhm. ostatni e, Dobra, więc yy, spoko, więc Anja Tadzie w Faktem już szafa mówi, więc słuchajcie na koniec chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy bo w sumie już pomału będziemy kończyć e, słuchajcie um, ostatnio zastanawiałem się, bo e, jak wiecie w ostatnim odcinku gadałem trochę o i mówiłem, że mam problemy z laptopem i ogólnie z tym żeby to mi dobrze działało no i jest już problem, czteroletni laptop w sumie dałem za niego bardzo dużo, ale już po czterech latach widzę, że jest jakiś tam rollercaster nie chodzi mi zbyt dobrze na minimalnych, no to coś trzeba zrobić. No i szukałem, szukałem co mogę z laptopem zrobić, A, nie, a szkoda mi sprzedawać laptopa, za którego dałem no, no, bardzo grube pieniądze. No, i tak się zastanawiałem się, co tu mogę zrobić, co tu mogę zrobić, i słuchajcie, jest opcja, jest pewna opcja, nie, może oni nie słyszeliście, ja, ja, ja w ogóle ją znalazłem przez przypadek. Słuchajcie, jest możliwość dokupienia do laptopa zewnętrznej karty graficznej. No teraz, jest. No jest. O, więc Michał, wy w temacie, albo orientujesz no, tak. się. Znaczy, wiem, że jest, ale nie orientowałem się dokładnie, no. jak to wygląda. No, no no właśnie, ja sobie zrobiłem taką wizję lokalną i sobie e, zobaczyłem, e, co mogę zrobić i z czym to się troszeczkę je. Więc słuchajcie, musicie sobie najpierw sprawdzić, czy wasz laptop ma jedno z trzech wyjść, czyli jaki Express Card, Thunderbolt albo e, Multi PCI Express, więc... E, Jedno z tych trzech wejść powinno być w waszych laptopach, raczej jeżeli jest nowy tam parurzydzeniowy, dajmy na to, to powinno coś takiego być. I w tym momencie, jeżeli wiecie co, w jaki sposób... znaczy które z tych wejść macie. Możecie sobie teraz rozkminiać adapter do swojego laptopa. Jeżeli wybierzecie sobie ten adapter, to rozkminiacie jaką kartę graficzną będziecie mieli w tym laptopie, bo mamy swojego laptopa i na ogół jest tak, że te procki są całkiem niezłe w tych laptopach, ale na ogół zintegrowane karty graficzne. W związku z tym ktoś wymyśli fajną rzecz, ogólnie to jest tak wszystko robione odręcznie, bo spekuluje się, że gdyby twórcy robili to, to słuchajcie, no to, to byśmy mieli kompa, zajebistego kompa i zmieniali tylko grafiki i to by była świetna sprawa, bo te procki tak, tak szybko nie idą z postępem jak jednak grafika i grafika to jest w sumie większa część za, zawsze kompa, jeżeli chodzi o jego wydajność w grach i tego typu rzeczach, więc tak na sprawę dokupujemy specjalny adapter do laptopa, patrzymy właśnie pod które to jest wejście, kupujemy kartę graficzną, która nas interesuje, na którą mamy po prostu pieniądze, bo te karty są wiadomo od 100 do 5000 zł, więc w zależności od tego, którą chcemy mieć i później bierzemy do niej odpowiedni zasilacz. Ta karta musi być zasilana dodatkowym zasilaniem, więc to może troszeczkę dziwnie wyglądać, ale będziecie mieli za laptopem kartę graficzną, Yy, wszędzie kable i podłączony do niej normalny zasilacz od, od komputera, więc to nie wygląda zbyt dobrze. Wizualnie jest to, słabo się prezentuje, ale to jest też jakieś wyjście, że jednak możecie polepszyć swojego laptopa nie tylko dodatkową ilością RAMów, ewentualnie dyskiem SSD, o którym ostatnio w sumie myślałem, żeby to zrobić. Macie możliwość polepszenia o kartę graficznej. Możecie sobie poczytać, zapra yy, wchodźcie na E gpu.pl, zamieszczę w opisie, pewnie w opisie już widzicie, że coś takiego jest, więc tam sobie możecie dużo fajnych rzeczy przeczytać, tam ludzie testują. Ostatnio testowali sobie na Dark Souls 3 i, i, i w sumie to wychodzi. Wiem, że z niektórymi rzeczami nie jest jednak problem, ale, ale w większości działa to całkiem fajnie, więc nawet jak macie beznadziejne karty graficzne to jest jakaś alternatywa nie jest wtedy to laptop mobilny no bo nie można mówić o mobilności ale z taką kostką w sumie widziałem, że właśnie na tej stronie nawet jest możliwość kupienia sobie takiego klocka i włożenia tam właśnie karty i zasilacza i to wszystko ładnie pod, podpiętego pod laptopa więc nawet może to wyglądać i, i, i słuchajcie, no, no to jest opcja zajebista dla szczególnie konsolowców, tak? Tak, takich jak na przykład my, że możemy tylko graficzkę sobie czach, czach, czach wymieniać i jest spoko. Ja mam akurat ośmiu, ja mam i siódemkę kora, niby mam w miarę dobrą tą grafikę, ale jednak no, rollercaster ma problemy, więc to jest alternatywa, zobaczcie sobie, może Was to zainteresuje, szczególnie, że jeżeli macie lapki. Wiem, że to jest, no, no, chyba na pewno to jest tańsza alternatywa niż wymiana całego kompa, bo jednak adaptery nie są drogie zasilacz, no to zasilacz to też wiemy, no i karta graficzna to w zależności od, od preferencji. No, więc to tylko chciałem powiedzieć, Słuchajcie, no, no i myślę, że możemy pomału kończyć nasz 58. odcinek bezimiennego podcastu. Michale, mam nadzieję, że Ci się podobało jak zwykle. No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, więc... A no. swoją drogą zapomniałem jeszcze jedną rzecz dodać Proszę. na, te, proszę, na proszę. temat, temat pytkonu mhm. bardzo, bardzo miła sytuacja mnie e, zastała, ponieważ e, wchodząc e, przed, przed otwarciem jakby hal, Jeden jedna osoba z obsługi. E, oczywiście, tam każdy, każdy z wystawców ma identyfikator, no tam najlepiej, żeby był podpisany. No to ja tam miałem, miałem machnięte wiśnia e, i cie, ciekawa bardzo mnie, mnie spotkała jeden z naszych słuchaczy. E, jak zobaczył, że ja to ja. To, o, wiśnia, kojarzę cię z, z dwóch podcastów i właśnie mówisz, że z, e, z podcastu i z bezimiennego, właśnie. O kurczę. Także. No o, fajnie, fajnie, fajnie, fajnie. No Także od projekt... razu z tego miejsca chciałbym pozdrowić przy mhm. okazji. Okej, okay. mm. tak, serdecznie pozdrawiamy. E, tak, nie no, fajna sytuacja, więc widzisz, e, Michale, jesteś z nami w podcaście, i jesteś popularny, więc e, to, jednak, to jednak coś jest, e, no. E, no to na pewno musiałeś się miło zrobić, więc e, tak, pozdrawiamy słuchacza, e, fajnie. E, fajnie, fajnie, fajnie, fajnie, dobra, więc e, widać, że można spotkać fajnych ludzi. W okolicy, więc dobra, słuchajcie, 58 odcinek chyba pomału możemy kończyć. Tak, więc dziękujemy Ci Michale raz jeszcze i, i... tak. E... Oczywiście wpadajcie na bezimienny.pl Wrzucamy tam odcinki padportal.pl, tam y, też rzucamy odcinki, Michał już tam nie pisze, ale piszą tam inni bardzo fajni ludzie. W sumie ja niedługo będę tam pisał, coś mi mówili, żebym pisał, ale, ale jeszcze jeszcze zobaczę, nie wiem czy będę miał czas na to. Ogólnie tak, tak, chcę od... powiedzieć, żebyście najpierw przesłuchali odcinek na Bezimiennym, potem drugi raz przesłuchali odcinek na pad portalu potem trzeci raz na YouTubie, bo pewnie też tam trafi. Tak, Tomek się tym zajmie. No i oczywiście ściągajcie w aplikacjach. Najlepiej, żebyście mieli dwa telefony na iTunesie i na Androidzie. Super. No i, i, i tak, no i oczywiście na, na, na Facebooku jesteśmy. Tam wrzucam, staram się coraz więcej rzucać z tych ciekawych wiadomości, co mi się tam uda zahaczyć, no ale, ale no to... Nie będę rzucał też na siłę. To, co jest w miarę ciekawe, więc cały czas jesteśmy. Na YouTubie też są odcinki, więc jesteśmy wszędzie. Więc dzięki, to był 58. odcinek. Już jest po wpół do 12 w nocy. Zemo był standardowo. W pół do pierwszej kolego. A przepraszam, no tak, przecież jestem. No sorry, godzina na tu? No tak, tak, tak, tak. W pół do pierwszej tak. Sorry, więc kończymy. Zemo był standardowo. Rafał Radomyski. Dzięki, cześć był z nami nasz gość, czyli Michał Wiśniewski. Dzięki bardzo, na razie. Na razie i byłem ja, czyli Christian Kender, a my standardowo, myślę, że już z Tomkiem, usłyszymy się za dwa tygodnie. Więc pozdrawiam drodzy słuchacze, trzymajcie się, żegnam.